Dobra, nagranie jest, więc fajnie, że tutaj nas więcej już jest, że Natalia już tu przyszła, więc dzisiaj chciałbym kontynuować tematem postu, bo najewidentniej ten temat bardzo no, we mnie siedzi. Czarty czy czwarty raz jest, idzie? To już czwarta część. Czarty, o, czwarty. a chciałbyś to na, na, na jeden raz znać. Zapomnij, no. To jest super, że to się po właśnie... prostu. Tak, jest jeszcze no, parę, parę hmm. dobrych takich aspektów. I właśnie już się podzieliłem. Będziemy zaczynać od księgi Esdrasza, ósmy rozdział, 23 werset. Nasze kochane siostry słyszały, nie? Esdrasza, <grywa> A, no, no to usłyszałaś. No, no Tak, ja tak. mamy mam to... pilnego ucznia w pierwszej ławce mm -hmm. po naszej prawicy. Skała niezastąpiona. Chętnie. Nie wam podam liczby do czatki. 8,23. 8,23. Może chcesz przesyłać teraz, robajcie Mówił. Mhm. Pościliśmy więc i błagaliśmy Boga naszego o to i dał się nam uprościć. Mm -hmm. Ja tutaj czytam. Pościliśmy zatem i szukaliśmy tego od naszego Boga i On dał nam się ubłagać. Ja, pościliśmy zabiegając o bezpieczeństwo naszego Boga i On dał nam się błagać. Oto bez... okay. macie fajnie. Katolicy to ograń po prostu, o o Ty się zgłasza? Ty się tak. Czy to Mateusz, Ja? Tłumaczenia? Aha. Wiesz co, ja mam te dosłowne. Mhm, mhm. Dosłowne tłumaczenie. Dosłownie spuściliśmy za tym i szukaliśmy tego od naszego Boga i On dał nam się ubłagać Tak, bo ja mam też dosłownie, ale mam tylko nowe te stany no ja mam tutaj ten SNPD-4 Tłumaczenie No i generalnie tak My tak to już częściowo przerabialiśmy Księgę Esdrasza Może jak pamiętacie to było chyba nie chyba pierwsza, bo druga część Jak to przerabialiśmy No i generalnie Była tutaj bardzo taka żywa dyskusja Jeśli chodzi o tą sytuację Ezdrasza i Króla i tak dalej I W tym w tej sytuacji widzimy, jak pisze, że oni pościli zatem i szukali tego naszego Boga, czyli tego. Oni szukali odpowiedzi, szukali pomocy, tak? Jeśli tutaj przeczytamy sobie ten 22, Owstydziłem się prosić Króla o wojsko i jezdnych, aby, y, aby nas w drodze bronili przed wrogiem, ponieważ powiedzieliśmy Królowi, ręka naszego Boga jest nad wszystkimi, którzy Go szukają ku ich y, powodzeniu, a Jego moc, Jego gniew jest nad tymi, którzy Go y, porzucają. Więc oni szukali tego, poszcząc, czyli sz, po, y, szukali rozwiązania, Pewnego rodzaju wsparcia od Boga. Od naszego Boga. I On dał nam się ubłagać. Czyli On, oni poszcząc i jakby szukając, tak? Czyli ja to, też tak, ja to też tak rozumiem, że oni szukali jakby też oblicze Pana w tym momencie, tak? Oni szukali tego od Pana. Czyli jak ja szukam czegoś od Boga, tak, w takiej formie, jeśli ja od niego czegoś szukam, to dla mnie to się kojarzy z czymś, że, wiesz, jak ktoś szuka, jak, nie wiem, zgubisz komórkę w domu, no to szukasz w każdym kącie, tak? Odsłaniasz poduszkę, kołdrę, jakieś tam rzeczy, sprzęty, cokolwiek, patrzysz pod łóżko, schylasz się, uniżasz, jak trzeba, bierzesz jakieś krzesełko, wstajesz, patrzysz do góry, czy gdzieś tam czasem nie zostawiłeś i szukasz, szukasz tego. Szukasz, czyli starasz się, tak? Wkładasz wszelkie, wszelkie starania, wkładasz trud w ten proces szuka, poszukiwania, aby znaleźć. Oczekujesz, masz postawę oczekiwania. Oczekujesz, że ty znajdziesz. No musi to być, tak? I w, i w pewnym sensie jest to też taka walka. Bo niekiedy jak czegoś szukamy, przede wszystkim jak gdzieś byliśmy, na przykład w restauracji, albo gdzieś wyjechaliśmy i na przykład właśnie tylko komórka, jakieś kluczyki z auta, czy coś innego, albo portfel i byliśmy w różnych miejscach jeszcze, i nagle jesteśmy w domu, nie ma. I to wtedy już jest trudniejsze, żeby to szukać. Ja to pamiętam z własnego doświadczenia, bo wtedy mi przychodzi taka myśl, o ludzie, i teraz w jakim miejscu to było? I czy ja to w ogóle odnajdę? Czy to ma w ogóle sens, żeby szukać? Żeby wkładać ten czas i trud w to wszystko i rozważam, czy to jest warte tego? Czy wartość tego, co straciłem, czy to w ogóle się kalkuluje? Bo jeśli ja straczę, stracę chusteczki, no to jest, machnę rękę, i sobie ja nie będę szukał tego. Ale jeśli ja strac, stracę klucze do auta albo komórkę albo portfel, w którym była gruba kasa jeszcze moje dokumenty to ja będę wszystko robił, tak? Ja będę wydzwaniał po policji, po ludziach, którzy tam byli, jeśli mam kontakty będę jechał do, przez całą noc, aż znajdę Nie ma innej opcji, to jest postawa taka, nie ma planu B jest tylko plan A. Szukam i znajduję. Nie ma szukam i poddaję się. I im większa, im większą wartość przypisujemy do tego czegoś, czego szukamy, tym większy jest nasz wkład, tym większe jest nasze staranie, żeby szukać tego. Czyli wygląda na to, że brakuje nam po prostu nie war wartości, yy, na przykład w relacji z Jezusem. Że nie jest ona dla nas wartościowa. Dokładnie. I, I to jest niezwartościowy? Relacja z nim nie jest wartościowa? Ja się I czuję... O to Nie, nie, nie, ja się... nie, nie mamy tej, tej desperacji, nie zabiegamy o to. Ja się czuję zawstydzony, bo bardzo dobrze to ująłeś, Piotr. Ja się czuję zawstydzony. bo wielokrotnie, jeśli są takie sytuacje, to muszę zdać sobie sprawę, że widocznie dla mnie nie ma to wielkiej wartości tak, to spędzanie czasu, jeśli ja nie jestem w stanie, e, jeśli zaplanowałam, że teraz przynajmniej te pół godzinki dam Panu, a ja po 10 minutach już mi się nie chce no to przepraszam. Jaką to ma wartość dla mnie? Jeśli mówisz że chcę dwie godziny, a ja daję, nie wiem, 20 minut i już czuję, że już nie idzie, no to jaką to ma dla mnie wartość? Tak? I to jest naprawdę konfrontują, Mówisz o takich prostych rzeczach, typu wiesz... Tak, mówię o prostych rzeczach. Jakieś tam wiesz, puczyki, jakieś te rzeczy, takie tak naprawdę yy, mało istotne, no bo jeśli komuś zginie dziecko, no to już o, to, o, jest, to jest w ogóle totalnie to, inny poziom desperacji to jest, to jest, to jest bardzo tak, dobry nie? przykład, tak. No jak, ale, no? No, ale to, to, to przynajmniej taki poziom powinna mieć yy, ta desperacja tak. w, w Kalimie. Wiecie, ja z doświadczenia mogę powiedzieć, jak nasza siostra się straciła kiedyś, moja siostra, czyli na no, córka mojej mamy to mama wszystko robiła, szukała mm. e, helikopter już leciał i ją szukał i mało brakowało, żeby trafiło to wszystko do telewizji w Niemczech mm. więc bardzo fajnie jak się dziecko już straci osoba, którą kochamy to już zdecydowanie nie ma planu B tak? zdecydowanie, przynajmniej, przynajmniej dla rodziny, rodzina zrobi wszystko, żeby szukać a niekiedy jest bardzo no smutne to, jeśli policja niekiedy się szybko podaje tak, bo nie znalazła, bo nie dała rady a oni wykonują swoją pracę ale dla rodziny to jest wszystko to jest, to może być ukocha ukochana osoba no, jest ukochana osoba, to siostra brat, mąż, żona dziecko i wtedy to nie jest kwestia tylko czasu, ale położenia wszystkich kosztów. Dajesz wszystko, co masz. Mówisz, oddałbym życie, żeby mój brat się w się mnie, nie? A już nie mówiąc o środkach materialnych. Bo jeśli postawisz obrazowo to dziecko na taką wagę, to nie ma niczego. Żaden pieniądz, żaden czas, nic, co by mogło po prostu zrównoważyć. To taką wartość, to ma dla nas wtedy. I to już jest prawie, że taki szpic po prostu, tak? Nasze życie, życie kogoś bliskiego, co już jest na samym szczycie po prostu naszej wartości. I teraz zadaję wam pytanie. Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? W naszym życiu. Gdzie w tym wszystkim jest to, co jest Jemu przyjemne? Modlitwa? Mi się, mi się nasuwa jedno, bo takie po prostu pytanie do samego siebie. Gdzie, gdzie jest naprawdę ta moja miłość do Jezusa? Czy ja naprawdę mm. go kocham? Czy mi się tylko wydaje, czy tylko chciałbym sobie go kochać? Mm. Czy ja naprawdę go kocham? Bo jeśli miał wymiar jakiś większy, ta miłość, to ja bym zupełnie sobie. Mm. myślał, robił, postępował, zachowywał. No. Czy ja nie oszukuję sam siebie? Myśląc, że o, jak kocha Boga, ja sobie tu czy coś, ale po prostu to nie jest, to to w ogóle powinno być. Nie wiem, nie mam dzieci, nie zginęło nigdy dziecko, nie wiem, jakie to uczucie. Jeśli to mają dzieci i jakieś takie sytuacje zagrażające dzieciom, no to dziś mają porównanie, nie? No hmm. ale tak jak czy ja po prostu nie. Ten, nie wydaje mi się, że już, o, jest wszystko fajnie, wszystko super, kocha Boga, haleluja, uwielbiam, bo ale coś jest to z płytkie. Hmm. I Mogę? Dobrze. Mam. E, czy taka myśl mi przyszła, czy Jezus, czy Bóg chciałby, żebyśmy wątpili w e, swoją miłość do Niego. No bo jesteśmy ułomni, jesteśmy niedoskonali, mamy, każdy ma inne życie inne trudności. Nie? I inaczej to swoje życie przeżywa. Ale czy Jezus chce, żebyśmy wątpili? A może, może wręcz przeciwnie. Kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. Jeżeli nas tylko poprowadzi w odpowiednim momencie, a my się poddamy Duchowi, więc On zna nasze życie. Nie chce, Myślę, że nie chce, żebyśmy się katowali takimi uczuciami, z wątpienia, yeah. bo, czy, bo czy Bóg w nas zwątpił? Nie, bo ja się modliłem o to, że, że dzięki, że mnie po prostu wyciągnął za uszy, nie? Z, tam, z tamtego życia. I każdy z nas to przeżywał. I, mm. I myślę, że tu trzeba taki środek znaleźć. Cokolwiek sobie myślicie teraz, trzeba po prostu znaleźć, żyć życiem i kochać Boga i kochać Amen. swoje życie, nie? Amen. Amen. Ty nie, bo tu, mi, yy, tu mi chodzi... Yy. To, to, to, to panie, absolutnie do tego ta sprawa, to co mówisz, tak? Ona nas kocha, to jest, to jest bezwzględne takim, jakimi jesteśmy, nie? Natomiast yy, tu chodzi o letnieść, nie? Że to mi pokazuje, że to jest droga letniość a ta, ta gorliwość to, jest to jest, bycie gorącym. A nie pozostawanie, Jakby przychodzi mi gdzieś. A nie o to chodzi, żeby się katować. Nie chodzi mi o tepecz, bo uświadomienie sobie grzechu, albo jeśli ktoś się na, napomina i uświadamiesz sobie, że coś jest nie tak, że źle robisz, to nie chodzi o, o katowanie się, tylko o upamiętanie. Czy ja naprawdę idę dobrą drogą? Czy nie idę gdzieś e, jakimiś no, poboczami? Czy nie idę gdzieś w jakimś bezdrożami błędu? E, tu w ogóle nie chodzi o kotowanie, tylko o postawienie się w świetle, w świetle. nie? To jakby na pewne rzeczy przychodzi światło, zaczynam coś widzieć, nie? Nie, absolutnie. Nie, nie, nie cel, żeby się e, potępiać, bo jeśli przyjdzie mi są potępienie, to ja wiem, że to nie. To diabeł przychodzi, nie? Że ja nie ma na myśli usprawiedliwiania się jakiegoś tak. głupiego pod tytułem, a wiesz Boże, bo takie mają ważne sprawy, że. No. Że że dałem, że, że coś na, na t, zamiast na twoją korzyść to, to też nie chodzi o to, nie? Ten środek taki. I to co, to, co tu dyskutujemy, myślę, że każdy z nas ma takie i inne odczucia i doświadczenia mm. i po prostu Bóg to wie. Mm. Natalia, chcesz powiedzieć? Dziękuję, Martin. <laughs> Wiecie co, ja jakby się rozmawiałam z pewnym bratem, powiedział mi takie radykalne zdanie do mnie. E, to jest ciekawe, że o tym teraz mówimy, bo ja kilka godzin nad tym się zastanawiałam dzisiaj. E, powiedział do mnie, że bardzo radykalnie Bóg mu powiedział, dał mu przekonanie, że ma do kogoś powiedzieć, że e, czy kocha Boga, czy kocha tą przyjemność, za którą cały czas biega, nie? Czyli jakby pod takim względem, parafrazując te słowa, że jego wybory i jego czyny tak, nie pokazują to, co on mówi, nie? I ja taka, wiecie, takimś wewnętrznie, jak ja to usłyszałam, ja sobie pomyślałam, poleciał, to polecia grubo, nie? I na to powiem wam, że tylko moje pierwsza reakcja, to już nie chciałam rozmawiać z tą osobą. I wiecie, i to moja miłość, zobaczcie, nie, jakie to jest płytkie, nie? Ale y, gdzieś tam dalej w tej kuchni stoję, robię coś tam, przygotowuję na tę kółkę i zaczynam się jakby modlić, nie? I zaczynam rozważać swoją drogę z Panem, nie? I co słowo na ten temat mówi, nie? I tu jest to, bo... Patrzcie, co pisze pierwszy Jana pięć, trzy pierwszy Jana pięć, trzy. Tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Jego przykazania nat natomiast nie są uciążliwe, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało jest, jest świat, jest nasza wiara. I wiecie, ja, ja, ja naprawdę głęboko zaczęłam się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi. I zobaczyłam, że tak naprawdę e, Bóg nas kocha i daje nam pełnię. My do Niego przychodzimy poprzez wiarę. Tak, tak, tak. I, ale co On powiedział? On nam daje tak, nowego ducha, tak, i miejsciste serce, nie? Ale zobaczcie, nawet apostołowie potrzebowali się napełniać wiarą, ale wiarą w co? Że Jezus ich kocha, wiarą, że są nowym stworzeniem, tak, wiarą poznania, tak, i z wiary, co się rodzi, nie? Yy, wiara z miłością i z nadzieją jest całkowicie powiązana i ja zrozumiałam, to, że naprawdę jak tak myślałam sobie przez ten dzisiejszy dzień o tym wszystkim, to jak patrząc na, na moją drogę z Bogiem, tak, to uważam, że ten brat miał rację. Że nie można mówić, że kocha się Boga, źle czyniąc i jakby nie szukając Go. Mówić w stylu, byłam w takim nurcie kiedyś, turbołaski. Czyli jakby Bóg wszystko za mnie z no, Hiperłaska. Hiperłaska. Yy, yy, hiper, yy, hiper I yy, to sprawiło, że ja stałam się letnia. Między innymi przejawy tego było takie, że ja przestałam po części słyszeć Boga przestałam jakby czuć prowadzenie jego w swoim życiu, przestałam go szukać. Moje serce przygnęło do telefonu, do różnych jakby politycznych, światowych rzeczy, których mi się jakby interesowałam i tam było moje serce. I pamiętam, jak dzisiaj, Pewnego dnia pojechałam na nabożeństwo, bo tu jeździłam jakby dosyć daleko, pan za sosnowiec, i Bóg do mnie przyszedł i do mnie przemówił fragmentem, jak Jeleń pragnie wody, tak ma dusza, pragnie garnie się do ciebie. I ja mówię, Boże, ja, co ty chcesz mi powiedzieć? I ja tego nie zrozumiałam jeszcze do końca, ale chwilę później Bóg mi też dał troszeczkę dana molera. I ja wtedy zrozumiałam, E, ja zrozumiałam, że e, Bóg mi wszystko dał e, i mam wolną wolę i to ja decyduję, czy ja go szukam tak. i przemieniam swój umysł i swoje serce, czy poddaję mu się, czy nie. Bo ja mogę w niego wierzyć, diabeł ja w niego wierzę, ale jeden z niego kpi. I tu właśnie e, e, e, e, e, tak, poczekaj sekundkę, dobrze? Możesz sobie wyciągnąć karty, Małerski ja zrozumiałam, że miłość to nie są słowa, ale to są czyny. Chrystus umiłował nas tak, ponieważ oddał swoje życie. Dzisiaj nam, jak rozmawialiśmy z dziećmi, bardzo ciekawe zdanie padło. Nie wiem, czy Toremi, czy Em powiedział. Powiedzieli coś takiego. Jezus bardziej lubi nas od siebie, bo oddał za nas swoje życie. Ja tak, co? Taka, wiecie, nie? Ja mówię tak, co? No, On bardziej nas lubi, bo On e, od siebie, bo On o nas myśli więcej niż o sobie, nie? I jest coś w tym, nie? I ja, ja myślę, że jeżeli Chrystus ogołodził samego siebie i kochał Boga i szukał we wszystkim Królestwa Bożego, to my też tego potrzebu potrzebujemy robić. I potrzebujemy zwrócić uwagę na to, czego szukamy. Jednakże nie ma potępienia dla tych, którzy żyją w Jezusie Chrystusie. I wszystko mamy naprawdę przez pokój, poprzez relacje. Ja ja jakby, ja mam wrażenie naprawdę, że im bardziej się go szuka, im więcej się przybywa z nim i to jest z łaski tak naprawdę, tym, tym bardziej on jest wypełniony w naszym życiu. W życiu naszych dzieciaków, w życiu codziennym. Nie kalkulujemy, czy chce nam się pościć. Nie, skarbie, nie możesz. Czy, nie. czy chce nam się pościć, czy nie chce nam się pościć. My po prostu pragniemy, to jest jakby. Ja to tak troszeczkę e, sobie myślę jak z oblubieńcem, nie? No, no tak, nie? Jak kogoś poznajesz, to chcesz cały czas tę osobę widzieć. Chcesz z nim przybywać, chcesz go poznawać, rozmyślasz o nim. No i tak powinno być z Chrystusem. I ja myślę, że to jest ta pierwsza miłość. I, i to jest meritum, to jest klucz wszystkiego, czego my potrzebujemy. I ja mam się psalmami przez ostatnie kilka dni, bo tam po prostu Dawid nieustannie go szuka. I ja, ja mam takie poczucie, że gdzie ja ostatnio nie otworzę Biblię, to ja widzę, że on jakby krzyczy, nie? I e, już w piątek się tym modliłam, ale psalm 27.4 to jedno prosiłam Pana, o to też zabiegam, by mieszkać w jego domu o wszystkie moje dni, oglądać piękno Pana i w jego świątyni czekać na odpowiedź, nie? Zobaczcie, nie? 11. w czy nie proszę swojej drogi, panie, nie? Albo 8. 26. Panie, pokochałem nastrój twojego domu oraz miejsce przebywania twojej chwały. Zobaczcie. A wiesz, co jest bardzo dobre? On mówi, pokochałem. Pokochałem. To przyszło. To był to proces. To był proces. To nie było takie. To nie było kętrze tak. Jest Czemu kętrze? ja nie kocham? No bo no to, nie. to nie przychodzi tak, o. On musiał szukać, on musiał wkładać wszelkich starań, żeby dojść do tego momentu, pragnąć tego całym sercem, końcu to przyszło. Aż to Ale właśnie to jest proces Nawet... i to co jest coś, co się z tym już w Objawienia 22.11, co jest, jest sprawiedliwe, niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech się wciąż daje uświęcać. Mm -hmm. To jest proces przez całe życie, jesteśmy święci ale musimy się dawać uświęcać. Musimy uświęcać się każdego dnia. Ten umysł. Dokładnie umysł przy... tak chodzi. Ta. O tę przemianę umysłów. Sąd 25. 4. Daj mi poznać Twoje drogi. Naucz mnie Twoich ścieżek. Prowadź według swojej prawdy i pouczaj o niej. Zobaczcie, nie? On cały czas poucz mnie, naucz mnie. Daj mi poznać, nie? O jedno zabiegam, aby mieszkać w domu Pana przez wszystkie czasy, nie? Czyli co tak jakby tak naprawdę Dawid, o co on cały czas zabiegał, nie? O, o Jezusa, o Jego obecność, o tą miłość, nie? I ja myślę, że, że to jest to. Hmm. to. To jest to, o co mamy zabiegać. To jest ta miłość, nie? toż jak mówisz, że o jedno zabiegam, dlaczego on mówi o jedno? Dlaczego to miało taką wartość dla Niego? Hmm. Że tylko o tą jedną rzecz, o jedno zabiegam. Jeśli ja mówię, że o jedną rzecz zabiegam, no to tylko się fokusuję, tak, na jednej rzeczy, hmm. bo najwidoczniej on musiał rozpoznać, że to jest takie cenne dla niego, tak w tym przykładzie tego dziecka zatraconego, że on o to jedno zabiega. On zabiega o to, on chce, on pragnie tego. I wszelkie powody dlaczego to jest w psalmach Dawid to wymieniać. Dlaczego on to robi? I to my rozumiemy też jako psalmy takie pocieszające, budujące, ale on to przeżył na własnym organizmie. Tak. On toczył walki fizyczne i duchowe. Tak. Bo fizycz, fizycznym w fizycznym świecie toczyły się walki, a w duchowym, wiecie, jak wojna sto, stoi przed waszymi drzwiami. No to nie wiem, jak byście się czuli, tak? A on mówi, że on śpi spokojnie, bez niczego. Tak. Jak Piotr, przed, po tym, jak jego brat został egzekutowany, to on Spał spokojnie, że anioł musiał go jeszcze szturfać. no o obucie, no. I go wyprowadził z tego więzienia, no? Więc no. Bardzo fajnie. To jest fragment, który mówi, że bądźcie święci, bo ja jestem święty. Ależ pan ym, w innym fragmencie, że szukacie pierwszego królestwa i sprawiedliwości jego, a wszystko będzie inne dane. Więc jakby to szukanie jego wiecie dzisiaj to a... i. Często dzieje apostolskie, tak się przytaczam, jak, jak uczniowie szli za Panem, oni z nim byli, jedli z nim, wszystko po prostu widzieli, co Pan Jezus mm. robił i naśladowali, bo my tak samo mamy naśladować Pana Jezusa i tak, za nim, tak. i krok po kroku robić to, co Pan. Tak. Pan modlił się cały czas, poślizgł również, tak? tak. Y Wołał do Pana, wykonywał wolę ojca. Mm -hmm. To, co on powiedział mu, to on to czynił, i powiedział też do nas, że my mamy też to samo, tak? Że mm. Ja w Ojcu, Ojciec we mnie i my tak samo tak. mamy i mamy właśnie być w tej woli y, Pana i właśnie wołać o nią i tak się Cię modliłam i tak, wie Panie, oni byli z Tobą, o, Ty im mówiłeś, o, oni Cię naśladowali, oni szli, były uzdrowienia, były wyganiane demony, przychodzili, cieszyli się do Pana Jezusa, tak, że takie rzeczy się dzieją, a Pan wie, cieszy się z tego, że Wasze imię jest zapisane, w księdze, Tak, ale ja mówię, Panie, ja, my też o to wołamy żeby były te cuda I ja mówię, Panie, to teraz, jak mówię, ja czytam słowo, to jakby mówi do mnie to słowo, nie, I ja mówię, Panie, ja teraz potrzebuję fizycznego Pana Jezusa, który mówi do mnie i o, ze mną chodzi, wiecie o co chodzi, jakby no. mamy świadomość, że ja na przykład na ewangelizacji mówię, że ja Tobie mówię prawdę, co to jest Biblia, może zweryfikować biblią. Pan Bóg jest tutaj, On to słyszy, co ja mówię, więc ja nie kłamę. W takim sensie, że chodzi o to, że ja wiem, że jest Pan Bóg. Wiem, że Pan Bóg mówi, idźcie, nakładajcie ręce i tak dalej i będzie się to działo, nie? Ale mówię, co mi brakuje, że mam tu świadomość, ale jest jakby coś, żeby klikło jeszcze dalej, żeby to przeskoczyć, żeby po prostu być właśnie w Jego obecności, w, w słuchaniu Go, w doświadczeniu Go właśnie, żeby to wszystko przyszło i stąpiło jakby i żeby się to zamanifestowało po prostu, nie? Ja jak dziecko biorę taką po prostu, prostu Panie, nie? Ale właśnie te wszystkie rzeczy, o których tutaj też Natarka czy, czy wy mówicie i właśnie też Piotr że podziała się pięknie, że ja również. To, że my nie mamy tego potępienia, ale właśnie mamy Ojca. To, że przyszedł do nas i On nam dał rękę, że my jesteśmy zbawieni. I to jest... Ja mówię, ja jestem jedna na milion. Jakim cudem do mnie przyszedł Pan. Tam. Pokazał to. Tam. Przyszedł do mnie takiej drobnej osoby, po prostu takiej nie, mówię, nieznaczącej. Ja to widzę, zwłaszcza na epangelizacjach, nie, po prostu ludzie kroczą tłumami w lewo, w prawo, nie, jedni przestają, rozmawiają, bo naprawdę Bóg daje ludzi pokoju, takich synów, naprawdę pokoju, y, którzy pragną brać i rozciskują później, naprawdę to czujemy to w sercu, ale ja mówię, Boże, jakim cudem, nie, do mnie i, i teraz ja mam taką wielką, wielki przywilej mam, ale chcę go dać dalej, nie, Żeby prostu ludzie również otrzymali to, nie. Dziewojowa miała taką piękną osobę pokoju, ale przyjechał jej autobus, <laughs> już za wcześnie, ale była tak, ona powiedziała, że jest ateistką. A ja tak zaczęłam jej tłumaczyć, nie? Że, że ja posuwam katoliczką, bo tak jak nauczono mnie, ale jak wzięłam Słowo Boże, w ogóle trafłam taką wiarę, wiem, że jest Pan, wiem, wiem, że dał swojego syna, który takie męki miał, to my powinniśmy iść tam na krzyż, ale to zrobił Jezus za nas, nasze grzechy i tak jej to mówię, nie? A ona tak, tak przymrużyła te oczy, tak na mnie patrzała, tak słuchała i, i wzięła do ulotkę w ogóle, nie? Mówię, wie Panie, jest fajne ateistyczne urojenie, zachęcam, jak ma Pani wolę oczywiście, tak do niej mówię, bo zawsze tak staram się delikatnie, żeby nie narzucać, tylko tak hmm. no i tak słuchała, tak przymrużyła za chwilę patrzę, autobus i dziękuję, ten i poszła, ją mówię, uchwałam za, za, zawsze modlę za osobę, dziękuję Ci Panie, że ją dałeś, pobudź, poprowadź ją, niech weźmie słowo i ten, i właśnie to jest to, że Właśnie szukać pana, właśnie jego obecności, a, a pan przyda nie? Tak. też, jest w jednym fragmencie, że y, pan y, przyznawał się do uczniów, przyznawał się, panie, przyznaj się. Co ja mam zrobić, żebyście się przyznał? Żebyście się przyznał, żeby się, bo się przyznaje, bo są te uzdrowienia, nie? Są, są te rzeczy, tylko że, wiecie, damy to jest tak, ich mało. Ja bym właśnie chciała wiedzieć, jakby te grubsze rzeczy, tak? oczywiście, że Boga nie ma grubsze, tak. czy katar, czy wskrzeszenie czy, tak, tak, czy tak, ale tak, wiecie, nie? Tak. Ale właśnie, tylko tak chcemy dochodzić do tak. tej prawdy i właśnie być w tym, żeby Pan zamieszkał, ale w takiej obfitości i żebyśmy mogli, bo wiecie, zależy nam na Bogu, tak. zależy nam, mamy wrażliwość, mamy po prostu to, że yy, chcemy to chodzić Jego drogami. Amen. Tymi yeah. drogami, które on nam dał, on nam spisał te drogi. Mówię idźcie za mną, po prostu, że pani zależy nam, żebyśmy my tutaj świecili, bo powiedziałeś, że odkopiujcie dni, bo dni są złe, mm. i żeby w dniu nawiedzenia, żeby ludzie przypominali sobie o nas, nie? Mm. Ja wołam do tego Boga, co Robert, Robert wierzy w tego Boga, co Natarka wierzy, Boże, ty, Boże Natalki! ja wołam, a tak się niekiedy wyobrażam, nie? Jak ludzie po prostu w nas chcą wtedy wołać, nie? Bo, bo Duch święty przypomina wtedy, nie? w takich momentach trudnych, nie, albo na przykład mówimy o pełną Ewangelię, że Jezus, Jezus wziął nasze choroby na krzyżu i wtedy my nie wiemy, jak ta osoba nagle przychodzi, jakiś rak Boże, ta osoba powiedziała, że tu uzdrawiasz i ja wierzę Ci, że Ty uzdrawiasz wziąłeś moją chorobę, nie, wziąłeś chorobę, więc jakby my nie wiemy, nie, A to właśnie warto to mówić tym ludziom, bo oni niekiedy się chycą, wiecie, tonący chyta się nie, wszystkiego i może się właśnie tego chycić, a my nie wiemy, kiedy Pan Słuchajcie, teraz miałam jedną taką Sylwię, w pokoju, mm. Robert wie. Kobieta szła, ja patrzę, ona tutaj ma taką, y, taki plaster tutaj po prostu na krtani i od razu mówię, o, będzie modlitwa o uzdrowieniu. Pomyślałam sobie tak. I, I będzie dobrze, mówię, przepraszam, y, mogę dwie sekundy, ona tak, o co chodzi? Ja mówię, Panie co, my tutaj? ja jestem uczniem Pana Jezusa, a tutaj jesteśmy drugą osób, które idą za Panem Jezusem, za Biblią. Mogę się panią pomodlić? A ona mówi, tak. Ona się pomodliła, o uzdrowienie. Mm. Ona mówi, amen, Pierwsza ode mnie, ja mówię, amen, okazało się, że jest taka piękna osoba w pokoju, powiedziała, wie pani co, ja to odkryłam, bo ja chodziłam do kościoła katolickiego, zobaczyłam, co tam jest, i, i ja przestałam chodzić tam, ja wzięłam Biblię i takie różnice, i, i ja po prostu czytam, i, i zachwycam się, i odkrywam Boga, ona tak do mnie mówi, a ja już po prostu się cieszę, mówię, wow, wie: chwała Bogu, i tak do niej. za chwilę na ty żeśmy przeszły, okay. Za chwilę ona mówi, ja mówię jej pełną Ewangelię, również o chrzcie, tak, że Pan Jezus tak był obszczony, mamy go naśladować. Uczniowie byli obszczeni również, a ona wie, Panie co, tak, to mam być świadomy chrzest A ja mówię, tak. A ona mówi do mnie, wie pani, a ja chcę się ochrzcić. A ja mówię, chwała Bogu, my panią ochrzcimy, zapraszam. I poszliśmy wtedy do kółka i już zaczęliśmy przedstawiłam, mam z nią kontakt. Ale już tak przygotowana przez Pana, ona mi mówi, napisała mi na Whatsappie, że Wiesz co, ja naprawdę bym chciała też stać i głosić Ewangelię. Ona jeszcze nawet, patrzcie jak już Panią prowadzi, nie? Tak parła dosłownie. Tak, po prostu jest otwarta osoba tak przygotowana przez Pana po prostu, nie? Że to tak mnie cieszy, że po prostu Pan przydaje nam tych ludzi. To są takie piękne osoby, tak. nie? Ale chciałabym, żeby było naprawdę dużo tego, żebyśmy my wiedzieli, jak za czasów, trzy tysiące dusz, ja mówię, Panie, trzy tysiące dusz, Chciałam to wiedzieć, że w jednym nie trzy tysiące dusz się nawraca, oddaje życie Jezusowi, odwraca się od tego grzechu, idzie po prostu za Panem, nie? O, ale jak się zdało. nawróci trzy tysiące osób, co z nimi zrobić? Nie? No właśnie, my potrzebujemy ze ludzi, no, no, no, którzy będą prowadzić no, no, no, uczniowskie dalej, za rączkę, a później jeszcze z nimi praktykować też dalsze czynności, nie? Bo to chodzi o to, żeby oni dalej pomnażali tych następców uczniów. No ale ja wiem, nie? trzy tysiące weź ogarnij, nie? Panie, Panie... Lupa na trzy na 3000. tysiące. No, odbieramy Ewangelię, ja tak? Nie no, tak ten, nie? Ja zauważyłem jeszcze w piątek, no to krótko. Trzy osoby próbowały przeklinać na nasze dzieło, dzieło Pana w zasadzie, ewangelizację. Próbowali źle mówić wulgaryzmami, yy, nie? I wiecie co? Nie wiem, może ktoś to zauważył. Oni przestawali w pół, w pół zdania. Bo nagle zaczynali z taką agresją i nerwami i nagle po prostu zamierali, nie? Nagle to się... tam działał duch pański. Im zamykał tak jak... A właśnie, bo się miałem zapyta, nie wiem, to jest poza tematem, ja wiem. Jak w szkole, pierwszy dzień rozpoczęcia na postępowaniu. To... Cudownie, to było naprawdę dobrze. No. Na pewno? No, tak, tak. No. Zacznijmy tak, to, to, to, to bo to chciałem. To? Co, co też tutaj, i ty mówisz to, więc bardzo dużo w ogóle o tym nie, nie. Bardzo nie myśleliśmy, nawet nie rozmawialiśmy o autorytecie duchowym. To jest, jak oglądaliście właśnie tego. To na przykład nie ma przypadków, nie? Ten, nie. Nie? Mówisz, że jeśli nie ma autorytetu. Takie zdanie mi tkuj, jak nie ma autorytetu w duchu, to pozostaje tylko wiara, mm. nie? Więc dzieją się rzeczy przez, przez wiarę, bo wierzymy. Ale jest autorytet, kiedy my wymawiamy i rzeczy się dzieją. I to jest po prostu naprawdę temat do się i zgłębiania tego autorytetu w duchu, nie? Bo wtedy, wtedy się wtedy się rzeczy, wtedy się rzeczy dzieją nie? Jeśli mamy ten no autorytet, nie? Włącznie z, z, tak jak mówisz, z, ze wstrzeszeniami. I to teraz po prostu cały czas gdzieś yy, nie wiem, <grym>? się dziurę w brzuchu, że to jest naprawdę coś, o czym nie nie To wynika oczywiście właśnie z, z, z uświęcania się, z tego wszystkiego, co my tutaj rozmawiamy, z, z postu, z modlitwy, zabiegania o Jezusa, nie? Bo wiadomo, że można mogą się te rzeczy czynić, ale bez relacji, bo Jezus później iście precz, tak? czyli czynicie nieprawość, nie? Czyli jeśli bez relacji z Nim, bez znania Go, nawet jeśli robimy te rzeczy, to jest, to, to jest nieprawość, nie? I ten autor w duchu to jest. mówisz i po prostu coś się dzieje, nie? I ta to to świ świadomość tego po prostu, że to jest. wszystko jest duchowe, nie? A jeśli my o tym zapominamy, to walczymy tylko cieleśnie, jesteśmy tylko w ciałach. Cieleśnie się modlimy, cieleśnie zabiegamy. To powiem wam, że no wszystko takie jest świeże, ale no mi to. Wywracasz moje dwieścia mm. parę lat z Bogiem, trochę długimi nogami mm. I się cieszę za to. A Ty coś chciałaś powiedzieć? Nie? Tak, mm. ja, ja chciałabym powiedzieć, jak Bóg łamie schemat w mojej głowie, bo mm. dopóki jest o tych trzech miesiącach mm. i o tym, w jaki sposób naprawdę do mnie mówi. E, dwa tygodnie temu byłam w Nowym taku dwa tygodnie temu, nie? I pierwszego dnia jakby... Gośćka mnie zabrała do takiej siostry, która jest katoliczką, która przez wiele lat szukała Boga, ale nigdy tego Boga nie umiała znaleźć, nie? I była tak bardzo też e, nastraszona różnymi rzeczmi, że nikogo nie dopuszczała też spoza kościoła katolickiego, słuchajcie, do siebie, nie? I co jest ciekawe, słuchajcie, jakby gościa jej zaproponowała, że przyjedzie ze mną i ona się zgodziła, nie? I ja sobie myślę, Boże, no dobra, no to to jakoś popleować, nie? Ale ona musi być jakoś, nie wiem, trzeba ją stamtąd wyrwać. I wiecie co? Gdy weszłam tam do, do jej domu, w ogóle to jest takie ciekawe, bo rano jak się, jak się modliłam, nic nie odbierałam do tej dziewczyny. Ale gdy weszłam do jej domu, wiedziałam, jakby od razu wiedziałam, z czym się zmaga. Wiedziałam, co jej potrzeba. I gdy ona zaczęła się dzielić swoją jakby sytuacją życiową, sytuacją, jakby, w której ona jest, ja słyszałam tak delikatny i sutany głos Ducha Świętego, nakieruj, nakieruj ją na mnie. Po prostu nakierują na mnie. Ja sobie myślę, Boże, ale no wiecie, może, może powinnam wyrwać się z tego kościoła katolickiego, nie? Takie myśli, wiecie, walczę, taką, prowadzę taką trochę konwersację, nie? Z Bogiem w swojej głowie, nie? I nagle przychodzi mi jakby taka myśl, bardzo dużo z Anetką rozmawiałyśmy na obozie o takiej jednej siostrze i sobie tak myślę, Boże ale niech to nie będzie moje, ale niech to będzie Twoje. I słuchajcie, kiedy ja to zrobiłam, ja nawet powiedziałam, bo ona, da, dano mi przestrzeń, ja zaczęłam się dzielić ja pierwsze słowa, które powiedziałam, ja powiedziałam, Jezu, ja Ci się całkowicie poddaję, to Ty to teraz poprowadź, jak Ty chcesz. Ja, słuchajcie, stałam się katoliczką dla tej dziewczyny. Ja, ja, ja Wam nie umiem powiedzieć, jakie mm -hmm. ja, ja nawet takich słów nie używam, jakich ja używałam. Ja w ogóle to tak płynęło, słuchajcie, Bóg takie rzeczy wyciągał z jej serca. Dziewczyna została uwolniona i uzdrowiona z depresji. Przez Dwa lata jakby nawet nie umiała wychodzić z domu, nie? Kobieta, którą całe zakopane zna, słuchajcie. A co jest najśmieszniejsze, ja dostałam od Anetki słowo, że będzie tam kobieta, która jakby się nawróci, która będzie miała wpływ na, na wiele ludzi, nie? A Duch Święty do mnie mówi, nakieruj ją tylko na Jezusa, nakieruj ją, a ja się zajmę wszystkim innym. Rozumiecie to? I ja naprawdę jedynie co robiłam, to wskazywałam przez Słowo, przeszliśmy przez Słowo na Jezusa, wskazałam jej na czystość, na grzech, jakby, bo tam były też róż, różnego rodzaju powiązania. To, to była jakby sama, samarytankę, którą Bóg mi dał, która jakby szukała, ale czuła się jaka nieczysta. Samarytanka nie była Żydówką, ona była Samarytanką. I słuchajcie, dziewczyna naprawdę oddała, ja, ja szczerze, ja zobaczyłam w duchu, że ona oddała życie Jezusowi. Duch Święty została okrzczona, słuchajcie, Duchem Świętym. I gdy kończę się o nią modlić, słuchajcie, ona cały czas zapłakana, zasmarkana, na samym końcu zaczęła się śmiać. Jej twarz i oblicze całkowicie się zmieniło i słyszę od Ducha Świętego i mam wizję, że za kilka miesięcy Gosia ją chrzci, ale ja wiedziałam całkowicie, że to Duch Święty ją przekona przez Słow Boże. Że nikt innej roboty tam nie zrobi jak sam Duch Święty. Że ona tak bardzo pragnęła Boga, że jak ona już złapała tego Boga, to Bóg już wykona samą robotę, nie? I ja pamiętam, myśmy wyszły z Gosią. Gosia po prostu nie wiedziała, co ma powiedzieć. Ja nie wiedziałam, co ją powiedzieć. I tak razem na siebie patrzymy ja mówię, co się stało Gosia? nie? Ja jej mówię, ej, ja dziwnych słów używałam. A ona, no właśnie, wiesz co Natalia? Ja jeszcze nie słyszałam, żebyś tak mówiła, nie? I ja mówię, to musiał być Bóg. I słuchajcie, minęły dwa tygodnie. Gosia jest naprawdę w stałym kontakcie z tą dziewczyną, jakby modlą się. Ee jest realna zmiana w jej życiu, ale co chcę powiedzieć? To, że to nie my prowadzimy ludzi, ale Duch Święty. Hmm. Więc nawet jeżeli dzisiaj trzy tysiące się oszczą, to jest sprawa Boga, a nie nasza. Po naszej stronie jest no. zabiegać o Pana i być posłusznym. Bo jeżeli Bóg mi powie, staj Natalia dzisiaj na ulicy i nawróci się 50 osób, ja za te 50 osób bardzo chętnie będę się modlić, ale jeżeli Bóg mi pozwoli. Ja doświadczam czegoś takiego, gdy się w ostatnim czasie modlimy w piątki, mamy 100% praktycznie wysłuchanych modlitw. My się modlimy i my za dwa dni słyszymy jakby takie świadectwa, takie rzeczy się dzieją i ja wierzę w to, że to nie jest za sprawą, że my teraz jesteśmy tacy Super, hmm. tylko że to duch święty prowadzi, tak. że to duch święty i to, co powiedział jakby Piotr, że to jest ten autorytet, jakby, który sam duch święty jakby daje, nie? I ja wierzę w to, że my się nie mamy troszczyć o ludzi. Ja z całego serca pragnę, aby Katowice się na nowo narodziły i ja wierzę, że my to zobaczymy, ale. że to, co my się jemy, ale to nie będzie naszą siłą, tylko ale. będzie a po naszej stronie jest szukaniem. I e, kilka tygodni temu ja w ogóle przerabiam pewien aspekt z tatą <głos> od kilku tygodni A w czekaj, moim życiu. Jak chodzę o wysłuchanych modlitw, to, to pismo co o tą y, karę wysyłałem y, to przysłali y, formularz y, do wypełnienia w kwestii umorzenia, nie? Wiem, wiem. Ja z Madziem byłam na telefonie, jak dostaliście no, to. Pismo. Więc y, chwała Bogu. Wiem. Do, do mamy przyszła, mi przesłała, przyjdzie mu, Tak, umorzyć. Co też formularz ogóle No, że nie kazali zapłacić, tylko wypełnić to, żeby oni mogli umorzyć. To są realne szanse na to? No tak, no, jak przy, Ja tam popatrzyłem przy swojej kwestii. no czytałam i. 99,9 szans, że jest umorzone, tylko muszą odesłać, nie? się i to no. nie? Wysłać, nie? No, jest więc więc y, Fabu, nie? Jest, A samy. propos wysłuchania y, modlitwy. tej dziewczyny. Nie jestem. No no tak? I posłuchaj słabobu. Ale się cieszę. Nie bo, powiem, bo ty powiedziałeś na następie. Bo pojechałam, bo ona jest katoliczką. No i zaczęłaś tak. Wiesz, i pierwsze co mi przyszło? Bo ona musi być katoliczką do pewnego czasu. Bo ona, ona wyciągnie z tamtą dużo jeszcze owiec Pana. Ona będzie narzędziem. Duch Święty zadziałał mm. przez was, będzie działał przez nią. I wiesz, co jest ciekawe, Aneta, mama od Mateusza nie wiedziała o tym, a ona miała takie słowo, a ty to teraz powtarzasz, nie? Ona w ogóle mi nagrała życie tej dziewczyny, a ja tylko jej odgrałam, mówię, Anetka, ja właśnie od tej dziewczyny wyszłam i ona oddała życie Jezusowi, nie? I żeśmy się tak śmiały, po prostu, że Bóg jest taki precyzyjny, ale dokładnie takie słowo prorocze było. To jest dziewczyna, menadżerka, jedna z największych jakby tych restauracji tam na Podchalu wszyscy nie znają dosłownie. Wszyscy. Jakby nie ma osoby, by jej nie, znało. nie znała, nie? No ale też prowadziło życie, jakie życie prowadziło. Chociaż wierzę, że dzisiaj... I dlatego ją znają. Te. Ale chcę przeczytać coś. Filipian 1, 9 yy, do 11. Do tego, ja już kończę się odzywać na tym temacie, to za dużo mówię. Modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się, Poznanie i doświadczenie, byście rozpoznawali to, co słuszne, byli szczerze, nienagani w dniu przyjścia Chrystusa, pełni owoc sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi dla chwały i uwielbienia Boga. Zobaczcie, modlę się też, aby wasza miłość coraz bardzo wzbogacała się w poznanie i doświadczenie. Jest to niesamowity fragment, on do mnie mówi od bardzo, bardzo dawna, wiele tygodni bo badam. I zachęcam wam, bo to jest właśnie o badaniu tej miłości, o napełnieniu się tej miłości do Chrystusa, do Chrystusa. A gdy napełniamy się miłością do Chrystusa, napełniamy się miłością do braci i, i, i. Amen. się. Amen. Czyli? Powiem wam, że właśnie w kwestii tego nawracania się e, ucznostwa też, e, no, i szkolenie, i takie proste pokazanie, jak my mamy tak jak mówiłaś, uzależnić ludzi od Boga, żeby oni sami oni polegali na Bogu, sami umieli czytać Słowo i je rozważać, przyjmować to do życia. I zwrócenie uwagi na to, jak Bóg posyłał, nie? Jak Jezus posyłał uczniów, i jak mieli znajdować ludzi w pokoju, i zostawać też. Tam, gdzie, mm -hmm. Jeśli Gdzieś byliśmy przyjęci, to tam mieliśmy zostać, czyli poświęcić czas, uwagę, nauczyć nie latać, nie, nie szukać to tu, to, to, to, to, to, to tam, tylko żyć, zostać tam, jeść to, co dają, czyli po prostu nie narzekać, i tylko skupić się na tych ludziach, nie? żeby ich nakierować na Boga, nie? a jeśli gdzieś nie przyjmują, to żeby się tym nie przejmować, przyjmować, pokój, z nami zostaje, nie, tra nie tracimy tego pokoju, czyli to, że gdzieś nas wyrzucają, my nie będziemy przez to mieli niepokoju, ani odrzuceni i tak dalej, nie? I to jest dość ważne, bo ludzie latają, pikają, uzależniają siebie, ludzi od siebie, a takim banalnym sposobem, jak, jeśli chodzi o rozważanie słowa, czy przeczytanie fragmentu i trzy pytania, nie? co to mówi o człowieku, co mówi o Bogu i jak możesz to wprowadzić do życia, nie? Jeśli ktoś to słapie, to może sam po prostu zacząć zważać yy, Biblię i, i brać brać z tego, co po prostu warto tak, budować swoją tożsamość, poznawać Boga Amen. i yy, tak, i czynić to yy, praktyczne, praktyczne rzeczy. Nawet nie, nie potrzeba nagle wielkich objawień. Ze słowa Bożego, nie? To, jest, to jest proste. Nie? Mm. Więc y, fa Ale, właśnie ta uwaga, nie uzależniać ludzi od siebie to, co mówiłeś, tylko żeby oni byli uzależnieni od Boga, nie? Mm. Mm. Ale też, tak jak ty wspomniałeś, mówisz o tym, żeby widzieli się do kogo skierować, to też taki jeden upak y, y, coś mu się taki młody tam, coś mi od y, kiedyś był po rozwalił coś mi się w życiu i już nie wiedział co od nas zrobić zaczął przeglądać w telefonie i o, zobaczył nas, nie? I jedyne co mu zostało to przyjechać do nas. Nie? Przyjechał, rozmawialiśmy z nim, modliliśmy się, e, tak, e, przez jego e, wiarę myśmy nie tylko się pomodlili, nie? Ale Bóg go podniósł, nie? E, Bóg go zachęcił, Bóg go podniósł, odświeżył i tak dalej. I to dokładnie to, co mówisz, nie? Że ktoś.. E, gdzie mogę znaleźć ratunek, nie? I to nie ale tu nie chodzi o to, że myśmy go u siebie uzależnili, tak? Bo nie jest osobą, która się mm. jest teraz w stanie pójść tak za Bogiem, ale bo to cieszy, nie? Że ktoś coś widzi, ktoś coś widzi w tobie, nie? I wie, że może u ciebie znaleźć jakby, jakby pomoc, nie? Mm -hmm. Mam, bo... ja. A A się tak odjechali od postu, ale post się z tym wszystkim wiąże. Nie. Mogę. Tak, tak. Ja, ja mam też jeszcze przy tym, co mówiliście, tysiąc jeszcze rzeczy, które mógłbym dodać do tego. <grym> ale ja już to całkiem to przestrzeli wszystko. Eee, ale wracając tutaj, zostawię sobie na inny raz. Eee, jeszcze się będziemy widzieć. Ja, tego, tego, tego się nie da, tematów nie da skończyć. Tak. Tymuż. To się to jest wspaniałe, że słowo Boże można rozważać, rozważać, rozważać i za każdym razem poznaje tego, jakieś nowe aspekty, a tu święty tobie to, tobie tamto, to, tobie jeszcze coś innego powie. I generalnie tego czytając ten gozdrasza, pościliśmy więcej bogaliśmy o, o to naszego Boga, a On dał nam się ubłagać. Czyli widzimy tutaj, że przez post i A właśnie, bo tutaj jest błagaliśmy. Nie mam jedno tłumaczenie. Zabiegaliśmy też. Albo zabiegaliśmy. A, a gdzie ja to tutaj miałem? Po ktoś... Gdzie ja to trzy znam? Gdzie jest ten Esdrasz tutaj? No ja A tutaj gdzie mamy? Dobra. Ezdraż 8. Tak, a ja tutaj jak miałem napisane? 23 a Właśnie, pościliśmy za to i szukaliśmy, i szukaliśmy tego od naszego Boga w innym tłumaczeniu i błagaliśmy o to naszego Boga i On dał nam się ubłagać. A On dał nam się ubłagać, dokładnie. Więc tutaj w wyrażeniu, bo ja sobie jeszcze popatrzyłem em, na hebrajski, wyrażenie dał się ubłagać, to po hebrajsku w, e, ater lano. E, atar e, to jest rdzenie tego, oznacza błagać usilnie, modlić się żarliwie. Czyli mówiąc, że dał się ubłagać, oznacza, że oni musieli usilnie błagać, bądź Modlić się żarliwie, czyli tak aż nachalnie, tak, po prostu yy, wiecie, tak jak rozmawialiśmy o tym, że nie ma planu B, tak? Tylko jest plan A i my modlimy, bojujemy teraz i koniec, po prostu musi to yy, się zamanifestować, musi to mieć miejsce, musi to się znaleźć. Ciekawe jest to, yy, jakby proces, jakby ułagiwania, czyli jakby to. Nie było, że o, o obligatory, nie, że Bóg im to daje, tylko żeby oni gdzieś to było zabieganie o to, nie? Czyli jakby jest ja, tym pierwszym jakby wyciągnięcie od Boga, nie? Więc... E, bo jest i, to... Wiele jest taki, takich sytuacji, tu akurat jest związana z postem, nie? Mhm. E, tak, bo Ty mówisz, ale wiele jest takich sytuacji, że jakby... żebyśmy my też po prostu go... Tą determinację mieli, żeby ludzie śnili o pewne rzeczy. I on A. tego chce. Żebyśmy, żebyśmy, my, w cudzysłowie, bowiem przymusili do czegoś, nie? No bo Boga nie tak naprawdę nie przymusisz, ale on A. przez to chce pobudzić naszą de determinację i to nie poddawanie się, nie? Mhm. I to szukanie i dążenie, dopóki nie otrzymał Jakub, dopóki nie puszczę, dopóki nie błogosławił, nie? Tak. Nie ma. Nie ma opuszczenia, nie? Mm. Nie ma kompromisu, nie ma, y, nie ma planu B. Mm. Nie. Jakby mnie nie miał planu B, bo błogosławisz mi, musisz, koniec, nie? Ale wytrwałość, tak. Wytrwałość. mega to co powiedziałeś, wytrwałość w tym, nie? Mm. Że jakby nie wstąpiły. Wierność. Yeah. Chcę wierności, wytrwałość mimo wszystko, nie? Mm. Mm. Tak. Jest taki fragment, że Pan mówi, że. Bójcie się nieustannie. Kiedyś się na tym zastanawiałam właśnie, o co, czemu mamy Cię nieustannie modlić, no jak to możliwe, się nie... No się nieustannie się modlić, ale tak doszłam tak do wniosku swojego takiego oczywiście, że zobaczcie, tutaj ja mam tutaj w tym przekładzie, mam brytyjkę, e, pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to i On dał nam się ubagać. czyli takie proszenie, nie jest napisane, że prosili. I tak, tak, ja wtedy jak właśnie mówię, Panie, my się nie ustanie, mówisz. E, przyszło do mnie takie e, jakby rozeznanie, że zobaczcie, nieraz jak ja się modlę o coś do Pana i wołam, mm -hmm. i Go właśnie proszę o coś, to to chodzi, nie? Mm -hmm. I, I to są takie świadectwa. Ja nie jestem taką osobą, która zapisuje świadectwa wszystkie, ja po prostu mam je w pamięci, jak Duch Święty przypomina, bo to ja mogę je powiedzieć na przykład, jak głoszę Ewangelię, albo gdzieś na spotkaniu. I, I wtedy właśnie tak mi się wydaje, że z tym to jest tak, że Pan chce, abyśmy się modlili, bo Pan chce się objawiać, a tutaj to, że my za... mamy też pamięć ulotną. Nam, wychodzą pewne świadectwa i to, co Bóg dla nas zrobił. Mm. I jak my się modlimy i prosimy, to jest jakby co, co, co chwilę przepływ jakby błogosławieństwa Pana Boga, ale wiadomo, że nie traktujemy Pana jak Mikołaja, bo to też nie chodzi o to, no, tak, tak. Tylko tu chodzi o to, że Pan powiedział, macie troski, macie problemy, to przychodźcie do mnie, nie? Tak. To jest na takiej zasadzie, że panie, nie wiem, nie mam chleba, tak? Przecię o chlebę, tak? Potrzebuję pracy, potrzebuję, nie wiem, yy, nie wiem, i na, zdąży na autobus, cokolwiek. To takie proste rzeczy. I właśnie w tym tutaj tak upatruje się, że pan chce, abyśmy my wzrastali w tym i my wtedy już będziemy w taką ufność panu, że jak ja proszę pana o coś, to mam taką wiarę, bo ta wiara też wzrasta przez to proszenie. I to, to... Ja jakby to powiązuje z tym, że właśnie jak prosimy do Pana, to Pan się objawia i ja wtedy mam taką ufność i pokój, moja dusza nie krzyczy, bo ja wiem, że ja przyjdę do Pana i poproszę Go o takie oczywiście zdrowe rzeczy, tak? Yy, I to po prostu przychodzi, bo wiem, że był Pan był ze mną w tym, w tym, w tym, w tym, w tym, w tym i Pan będzie w tej burzy również ze mną, w tym problemie. I właśnie to mucie się nieustannie, to oddawajcie mi dziękczynienie, dziękujcie mi, ja jestem z Wami aż do zakończenia świata, mm -hmm. ale też właśnie to, że ja tutaj jakby takie mam, że właśnie to jest ciągłe modlenie się, czyli ciągła prośba, ciągłe dziękczynienie, ciągłe dziękowanie, że On jest z nami i On czuwa nad każdą naszą sytuacją, którą my po prostu mamy aktualnie tak. w życiu. Tak, tak. Ja chciałbym dodać tylko tyle, że o to, co ostatnio się modlę i nie czułem efekt, może tak, nie czułem odpowiedzi. Na, na te modlitwy, ale byłem, że tak powiem, no wytrwały, tak, jestem wytrwały i nie mam zamiaru przestać i nagle się okazuje co, że jestem tu dzisiaj z Wami i każdy z Was, który i Piotr, i, i ten Mateusz, i każdy z Was w zasadzie odpowiadacie, inaczej, Duch odpowiada przez Was, Pan odpowiada przez Was i ja dostaję, ja dostaję tą odpowiedź, nie? Gdyby mnie to dzisiaj nie było, żyłbym w, nie, w nieświadomości, nie? No, mega. Wiecie, jak ja się czuję? Mam po prostu. no w <grym> Tak jak to powiedziałaś o tej dziewczynie z Nowego tarku. No. I, I to jest, to jest e, działanie, nie? I to, i jak to buduje, myślę, że to też tak macie, że jak to potem buduje e, Waszą, naszą wewnętrzną wiarę, nie? A jeszcze jak słuchamy i każdy z nas Czuje to samo, albo ma te same myśli, no to to, to widać Kościół, nie? Ale, ale, ale... To, i popatrz, to co mówisz, jak to jest ważne i istotne, bo e, gdybyś nie przyszedł, mógłbyś się modlić przez pół rok, Mógłbym. rok, Pani. i byś miał żal do Boga, że nie odpowiada na modlitwę. Bo byłbyś Dlaczego my potrzebujemy ciała Chrystusa, potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy relacji? Bo Bóg przez nas odpowiada nam. My chcemy, nie wiem, żeby stanął Bóg i nam to powiedzieć. Nie! No właśnie Procent odpowiedzi to jest nie. przez Kościół, przez ciało Jego, nie? I widzisz, Ja byś nie przyszedł, to byś tego nie dostał. Dalej byś się mogli czekał na odpowiedź, która już jest, nie? nie mówię, że nie, bo wczoraj też wyczytałem odpowiedź. Tak. Yy, no bo, bo wiecie, że jak w studiu jeszcze też, no to wyczytałem tą samą odpowiedź, ale tak do końca mówię, a chyba przypad. Ale to było tylko tyle, nie? A teraz już no i. No właśnie, I... No tak. To jest, każdy ma tyle i razem to tak, jest. To yy, jest. Yy, yy. Idea. Bo to tak samo jest z innymi królówkami, się wcześniej żeśmy rozmawiali, nie?, że my idziemy tam, ale nie idziemy o teraz jakaś jakby rocznia, tylko Pan coś jakby przez dany, znaczy nie chce chcę potwierdzić, jakby ja to tak odbieram, nie? Co Pan potwierdza, ja to biorę, jeżeli to rezonuje i to jest w moim życiu aktualnie, to po prostu ja to biorę i dziękuję Panu, że dalej mi otworzył coś, jakąś czepetkę i mogę to wziąć i mogę Wiem, że to jest Pan, a on tylko dwa, raz raz potwierdzi coś. Amen. No, to jest... Amen, a Ty? Podezwyczysz się? Podezwałam się, odezwałam się. No jestem co się? Ja... swojego. Co swojego? No mów. No mów, no, mów. masz powiedzieć. A, no akurat dzisiaj też to było tak dla mnie to słowo, tak mówiło do mnie. Utwierdza mnie w tym, co za mną idzie od obozu. I jakbym nie czuję się zbudowana. Szczególnie tym w parę świadectwem z Nowego Targu. I tym i waszym ewangelizowaniem, i to o tym panu, którym mówiłeś taki barczysty, że nie chciałeś z nie niego podejść, to, to też do mnie bardzo mówiło. Mówiło tak, jakby do pewnej sytuacji u mnie mówiło. Szkole, to, um. A coś to, do tego, co, co to mówiłem? Teraz? Nie to je. Zostałeś nową pianą. Dobra. Przepraszam, to do moja Dożyć swoje trzy krosy, że tak to powiem. Nie wiem do końca jak to powiedzieć, znaczy. Um, ja od dłuższego czasu coś sobie też przerabiam, sama to powiem i Właśnie tak i naturalnie spędzać ten czas i to nie było takie zmuszanie się, tylko takie owocze przychodzenie. No i no, widzę zmiany, bo od momentu, w którym się do tego nie zmuszam, tylko robię to nie o jakiejś konkretnej godzinie, o jakimś konkretnym czasie, tylko faktycznie po prostu przychodzę czytam, modlę się, to zauważyłam, że po prostu inne rzeczy się prostują wokół. Na przykład udało mi się wyrobić rutynę, co nigdy mi się nie udało. I po prostu jestem w stanie nie wstać na ostatnią chwilę, ubrać się i wyjść z domu do szkoły. I może że minął dopiero tydzień szkoły, to zawsze było tak, że dwa dni, trzy dni max. Miałam takie, tak, będę wstawać wcześniej, ogarnę się, uczeszę się jakoś po ludzku, a to tylko rozczeszę włosy. Ale minęły dwa dni i miałam takie, jednak chyba się wolę wyspać. A w tym tygodniu, i liczę, że będziesz to utrzymywać dalej, po prostu wstawałam wcześniej, włączałam sobie uwolibienie z rana nie wiem, pomalowałam się, czesałam się, ja nigdy nie chodziłam w spiętych włosach. Bo ja, dla mnie to było marnowanie czasu, spinanie włosów. Cały ten tydzień byłam raz w rozpuszczonych włosach w szkole. Co dzień nie miałam inną fryzuret. Miałam pół rozpuszczone, w warkocz, e, kok. A ty masz je spięty? Dzisiaj nie, ale ruszy do szkoły, nie? Nigdy nigdy nie potrafiłam, tak jakby miałam takie, nie, nie chce mi się. A w tym tygodniu, e, czeszcząc się, malując się, miałam włączone uwielbienie. E, I mimo, że spałam krócej niż zawsze, jak wstawałam do szkoły, to czułam się bardziej wyspana. No, patrz. E, Byłam w stanie wcześniej, wcześniej się położyć, składałam się bardzo wcześniej niż zawsze. E, teraz weekend to trochę nadrabiałam, ale po prostu to wychodziło tak naturalnie. Nie czułam się do tego zmuszana i nie czułam takiej presji nad sobą, tylko po prostu tak płynęłam przez cały tydzień. Z Bożą łaską. Tak. Ja tylko się tak w, wtrącę, bo ty miałeś tego takiego. Ja w zeszłym tygodniu miałam takiego. Byłam w centrum handlowym powoli, tam drobię mm -hmm. dużo niższej. I stałam obok matersa, bo chciałam kupić moje nince czepek na basen. I tak czekam, aż otworzą o dziewiątej. No i tak patrzę po tych ludziach. Patrzę, idzie taki człowiek w tatuażach na, na, na tym, na twarzy, nie? Takie tatuaże. Miał na rękach, wszędzie, nie? Ale pan mnie go pokazał. No on przeszedł gdzieś tam dalej był. No i ja, no nie wiadomo, nie podchodziłam mi nic. Otwarty sklep kupiłam i wychodzę już z tego sklepu i idę, ale tak w duchu, oczywiście, Panie, ja idę już do auta, ale chciałabym też jedną osobę pokoju. Proszę Cię, w imię Jezusa. I tak się w duchu modlę. I idę, patrzę, a On siedzi na ławce. Wiecie co? Takie trochę... No... No taki, wiecie, no hardkorowy człowiek, nie? Nie taki właśnie... Ja jej dobra, wiem, ja muszę iść. No i podeszłam, wiecie, do niego zaczęłam gościć Ewangelię. No, okazało się, że katolik, że wie, wierzy w Pana Boga, a, że jego rodzina również wierzy. Okazało się, że on e, ma jakiś tam kanał na YouTubie, jakiś kweksik jeden, że on bardzo jest taki przeciwko imigrantom, przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. No taką miał du dosyć dużą wie wiedzę na, na takie duże, wiecie, te tematy. już y y gdzieś petycje zbiera, gdzieś walczył tam na granicy niemieckiej, żeby oni nie przeszli, no takie no, no, no. dosyć, dosyć takie, takie, no ciężkawe życie, nie? człowiek prowadzi, ale taki za Polską, taki patriota. No i tak zaczęłam głosić też swoje świadectwo, zaczęłam troszeczkę mówić, no a moje świadectwo jest takie, że ja byłam katoliczką, więc jakby wyszłam z tych tradycji i troszeczkę zaczęłam mówić właśnie od strony biblijnej, co mówi Pan, a też co te obrzędy mówią, tak? I powiem wam, że on to przyjmował, ale do momentu, jak powiedziałam mu też o jakby kościele ewangelicznym, czy tudzież jakiejś grupie domowej, to powiem wam, że po prostu się zamanifestowało zło w nim, bo on tak siedział, nie? Ja tak stałam i mu, yy, mówiłam, to on nagle, jak powiedziałam, kościół ewangeliczny, to tak się chycił jakby za serce i tak wstał, taki zdenerwowany w ogóle i mówi, co ty mi zrobiłaś? Co? Co ty, no tak. Co ty mi zrobiłaś teraz? Przewracasz mi. I tak wstał i te osoby, no on tam kiedyś brał narkotyki mówił, nie? No to oni, on już nie bierze dwa lata, ale oni mają takie trochę ADHD, takie, wiecie, takie ruchy. Te osoby takie, takie... Nadpobudliwe, nadpobudliwe takie. takie, nie? Właśnie jak on to wstał, tak, tak ten, to powiem wam. Pierwsze zobaczyłam, co on zaraz za, za będzie robił do mnie. Ale powiem wam, yy, tak, tak chodzi już, tą mi z powrotem, taki tu się trzyma, nie? Ale za chwilę się siadł. I ja mu mówię, wiecie, ja miałam taki popój jakiś od Pana po prostu. I ja mówię, wie Pan co, ja pan powiedziałam wcześniej, że ja właśnie byłam gatuniczką. I tak zaczęłam mu tłumaczyć tak miłości, bo do nich to trzeba jeszcze bardziej tak z tą jeszcze miłością, jeszcze takim uniżeniem, nie? Naprawdę trzeba się uniżać. Do wszystkich trzeba się uniżać, ale do nich to jeszcze bardziej. I powiem wam, że yy, tak, on później to przyjmował dalej, co ja do niego mówię. I wiecie co, y, powiedziała, zapytałam się go, czy ma Bibli Biblię w domu, czy ma Pismo Święte, że mówi, że mówię, wierzy Pan w Pana Boga, a czytał Pan kiedyś Jego słowo, poznał Go Pan, a on mówi, że, że nie. Mówi, to ja Panu dam, bo mam w aucie. On mówi, dobrze, dobrze. No i tam powie swoje jakieś rzeczy mówił, pokazał mi swoją stronę. Y, no tak wiadomo, ja przeplatałam tam Pana i to wszystko. I wiecie co, on mówi, wie pan, co, ja muszę zaraz iść na pociąg, bo ja mi ten, to za godzinę mam, następny. Ale tą książkę, tą książkę i tak do mnie, nie? Tę książkę, czyli tą Biblię, nie? Ja mówię, już! I szybko poszłam do auta, bo to praktycznie parę metrów, przyniosłam do Biblię, dałam mu, dałam mu jeszcze dużą Biblię, dałam mu jeszcze Ewangelię Jana, taką maluśpą jedną, no bo żebym miał jakby gdzieś tam jechał w tych pociągach, a to mu Biblię całą, nie? I ulotkę, jeszcze gdzieś tam, jakiś tam traktat, coś tam udałam i, i tak podziękował i mówię, wie pan co, mogę się tak o pana jeszcze na koniec pomodlić? tak, niech Pani się pomodli. No i tak się pomodliłam, takie no, żeby go Pan prowadził, nie żadne uwolnienie, uzdrowienie, nic, tylko po prostu takie, wiecie, a błogosławieństwo takie dla, dla Niego powiedziałam. I wiecie co, i on tak po tej modlitwie, hmm. ja, ja też chcę się o Ciebie tak pomodlić, ale ja, ja nie umiem tak się modlić. Ja mówię, ale ja nie chcę o Ciebie modlitwy, mówię, tak do Niego się śmieję, bo on mi się chciał pomodlić, nie? On mówi dziękuję, tak mi dał rękę, nie? Wiecie co jeszcze powiedział? Ja nagrywam, yy, na YouTubie dzisiaj będę nagrywał, ja to nagram! to ty tutaj powiedziałaś mi, że dałaś mi Biblię, że to wszystko mi powiedziałaś, przewróciłaś mi, ale ja! Idę sobie <śmiech> A ja mówię, a myśli że to... ja nie miałam przewrócone, jak ja to wszystko odkrywałam, to już miałam przewrócone, nie? No bo wszyscy mają przewrócone, jak są katolikami, nie? Po prostu, nie? No ale to tylko w ramach tego tutaj Bodegarda. Bodegarda, Bodyguard. który tutaj, no a jeszcze powiem wam, że przed tym panem mi Bóg dał przed dzień też takiego właśnie, No. on siedział na ławce 20 lat, od 15 roku życia po prostu na ulicy, musi sobie radzić sam i tak dalej, i też taki właśnie taki styl ADHD, już nie wiem, że narkotyków kiedyś brał, ale nie ja mówię, panie ty my tu rozszerzasz, bo ja raczej tak nie nie podchodzę do takich osób, ale tutaj pan ma swoje drogi, no i tyle jakby ode mnie to się sprawdza. No, ale to właśnie też to rozeznanie, czy to jest po prostu człowiek, czy to, czy to się manifestuje, nie? No, Duchowe, bo. no na pewno gdzieś tam jakieś manifestacje nieraz są, ale tutaj spokojnie, nie? Pokazało, pokazał, ale później to odeszło wszystko. Okej. Okay. Więc generalnie... Nie posunęliśmy się za bardzo. <głos> <głos> Nie wyszło to z moich ust, ale tutaj właśnie to słowo. A on dał się nam ubłagać, dało się ubłagać. To już to, co już powiedziałam, to, to jest znaczące, tak jakby błagać usilnie, modli, żarliwie. I forma bierna sugeruje, że Bóg pozwolił się poruszyć ich żarliwą modlitwą i postem. lub wysłuchał tego błagania po prostu. Nie? Więc chwała Bogu mamy ten jeden werset zakończony. Następny. Nie wiem, czy nie. Mozdurzy. Jak... A czekaj, bo jeszcze o, ty, tej ofiary jeszcze nie był. A co to dołożył <śpiewa> <śpiewa> jak... się? Ty nie jesteś czas. Może zaraz. Po którą mówisz? Dobra, na drugiej wersji jeszcze się zmieściły chyba. No. Chciałbym popatrzeć, um, kolejny werset to będzie Księga Daniela 9, 9 rozdział. Księga Daniela 9 rozdział od 3 wersetu. I zwróciłem swoje oblicze ku Panu, Bogu, by tego szukać w modlitwie, w prośbach o miłosierdzie, w poście, we y, włosienicy i popiele. I modliłem się do Jachwy mojego Boga, i wyznawałem, i mówiłem: Ach, Panie, Boże, wielki i wzbudzający lęk, ta dochowujący przymierza i okazujący łaskę tym, którzy Cię kochają i strzegą Twoich przekazań. Zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy, postępowaliśmy bezbożnie i zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, naszych yy, książąt, Naszych ojców i do całego ludu ziemi. Po twojej stronie, panie, jest sprawiedliwość, a nam, jak to jest w tym dniu, wstyd okrywa twarz nam. Ludziom z Judy i mieszkańcom Jerozolimy i całemu Izraelowi, bliskim i dalekim, we wszystkich krajach, po których, e, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec Ciebie. Jachwe, wstyd okrywa twarz nam. Naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko tobie. Lecz u pana naszego Boga jest miłosierdzie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko niemu i nie słuchaliśmy głosu Jachwa, naszego Boga, aby postępować według jego wskazań, które nam dał przez swoje, y przez swoje sługi proroków. I cały Izrael przekroczył twoje prawo i odwrócił się, aby nie słuchać twojego głosu. Dlatego wylała się na nas klątwa i przysięga zapisana w prawie Mojżesza sługi Bożego, gdyż zgrzeszyliśmy przeciwko niemu I spełnił, um, spełnił, przepraszam, i spełnił swoje słowa, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że sprowadzi na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co wydarzyło się w Jerozolimie. Jak zostało napisane w prawie Mojżesza, spadło na nas całe to nieszczęście, a my nie ubłagaliśmy oblicza, nie ubłagaliśmy oblicza Jachwę, naszego Boga, przez odwrócenie się od naszych win i poprzez wnikanie ze, ze zrozumieniem w Twoją prawdę. Dlatego Jachwę dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas, ponieważ sprawiedliwy jest Jachwe, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał, ale my nie słuchaliśmy Jego głosu. Lecz teraz, Panie Boże nasz, który wyprowadziłeś swój lud mocną ręką z ziemi egipskiej i uczyniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj, zgrzeszyliśmy, postąpiliśmy bezbożnie. Panie, według wszelkiej Twojej sprawiedliwości niech odwróci się, niech odwróci się, prosimy, Twój gniew i Twoje wzburzenie od Twojego miasta Jerozolimy od Twojej świętej góry, gdyż z powodu naszych grzechów i win naszych ojców Jerozolima wraz z Twoim ludem została wydana na hańbę wszystkim, którzy nas otaczają. Lecz teraz wysłuchaj, Boże, nas, nasz modlitwy Twojego sługi i jego prośby o miłosierdzie i, ro, i rozjaśnij swoje oblicze na Twoją dosz, doszczętnie zniszczoną świątynią. Ze względu na siebie samego, Panie, Nakoń Boże mój swojego ucha i usłysz, otwórz swoje oczy i spójrz na nasze zniszczenia i na miasto, które jest nazwane, uh, które jest nazwane Twoim imieniem. Gdyż nie ze względu na naszą sprawiedliwość skła składamy nasze prośby o miłosierdzie przed Twoje oblicze, lecz ze względu na Twoje wielkie miłosierdzie. O Panie, usłysz. O Panie, odpuść. O Panie, dostrzeż i spraw. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to Twoje miasto i Twój lud. A gdy jeszcze mówiłem, modli a gdy, hmm? a gdy jeszcze mówiłem modliłem się i wyznawałem mój grzech oraz grzech mojego ludu Izraela, i zanosiłem błaganie przed oblicze Jachwy, mojego Boga, za świętą górę mojego Boga, gdy więc jeszcze mówiłem w modlitwie ta pos ta postać, Gabriel, którą zobaczyłem w widzeniu na początku, ponaglona w locie, dotarła do mnie mniej więcej w czasie ofiary wieczornej. Wyjaśnił mi on i powiedział Danielu, Wyszedłem teraz, aby dać Ci jasne zrozumienie. Panie, proszę Cię, daj nam jasne zrozumienie. Ja tego pragnę. Na początku Twej prośby o miłosierdzie wyszło sło słowo, a ja przyszedłem, aby oznajmić Ci je, gdyż jesteś drogocennym skarbem. Jesteśmy drogocennym skarbem dla Pana. Um, zrozum więc to słowo i rozważ to widzenie do 23 trzeciego no. Czytamy tutaj na początku, sobie tutaj przejdę jeszcze raz, to było troszeczkę dłuższe, jakby chciałem też, żebyśmy poznali tą modlitwę i sytuację, jak On się modlił w tej sytuacji, jak On się modlił tutaj w tych, w tej sytuacji, zwróciłem i od trzeciego, zwróciłem swoje oblicze do Panu, Bogu, by tego szukać w modlitwie. A czy nie czytaliśmy tego przed chwilą, Ezdraszu, Uciekasz? O, to chyba, hmm, chyba, że chcesz, żeby... Może ktoś odjdzie. Ja mogę, jeżeli poczekasz. A jeżeli a, nie ja chcesz, to... to no to przed 20 będziesz. Bo jest dopiero 18 .00. Nie ma problemu. Nie wiem, nie, Zaczynie, nie, nie ma to Nie ma Przecież Piotr się kocha, Amelia. Więc w każdym <grym> razie czytaliśmy tutaj by tego szukać w modlitwie. To samo co czytaliśmy w Ezdraszu, Tak? Tutaj pościliśmy więc i szukaliśmy oto naszego Boga. I tutaj czytamy by tego szukać w modlitwie. Czyli zaś widzimy to się wszystko razem klei w jedno. W prośbach no. o miłosierdzie, czyli proszenie Pana Boga. W poście i we włosienicy i popiele. Czy ktoś mi może wytłumaczyć, co to jest włosiennica? To jest taki materiał y, bardzo grubo tkany. No. Y, na przykład, y, kto w Wielbądziejsku, że... Y, no. Jan. ja. No więc to jest z włosów często zwierzęcy, ale niekoniecznie tak. może być grubotkany jakiś taki szerski materiał płótno, taki, Będziemy wiesz, strądzane. Worej. No worze albo worej, tak. Tak. wór pogląd. Jak jak masz e, taki worek jutowy, taki brązowy. Taki, wiesz, on jest mocny, ale to jest takie. Ja właśnie, jakbyś to założył, no. z tego sobie założył na siebie, to ty jedyne co to dyskomfort. Okej. Okay, Ale jedna rzecz cały czas jest o odwróceniu się od wielkiego buntu, o, burtu, o pokucie, o pokorze, o obniżeniu tak. się, tak. o zrozumieniu, że upamiętanie to jest po prostu tak. aż razi wszędzie, to, to, to, co werset, to, to jest tutaj upamiętanie, nie? Mhm. Wiecie, ja, ja spróbuję rozebrać troszeczkę ten, co e, to, to czytaliśmy, i potem od razu będziecie mogli się dzielić. Więc generalnie, tak by mnie teraz mm, chciałem zwrócić na to uwagę, na ten początek, czyli jak, jak to się zaczyna wszystko. On zwrócił swoje oblicze ku Panu. Ja sobie wyobrażam to w taki sposób, że jakby... Mm, kiedy, co to oznacza, zwracać swoje oblicze ku Panu? No pa, tak by wpatrując się naszym obliczem w Pana. No ale jak to może wyglądać, Tyż można klęczeć i patrzeć do góry, tak? Ja, raczej to dla mnie to się obrazuje z tym, że patrzę po prostu w górę, tak? A może, nie wiem, nie jestem pewny, czy oni tam mieli jakąś, jakiegoś rodzaju te rolki pergamentowe ze z, z słowem, czy aktora jest na przykład. Czy już takie, już wtedy takie coś było, że mogli się wpatrywać w to? Nie wiem ale na pewno coś, albo to, albo to, prawdopodobnie po prostu się, patrzył się w górę. Ja sobie to tak wyobrażam. No zwróciłem sobie bliżej ku Panu, Bogu, by tego szukać w modlitwie, czyli to już było w trakcie modlitwy, On patrzył się na Pana, szukał, czyli to, co już omawialiśmy, To nieustannie. szukanie. E, e, po prostu patrzenie w górze to się że ze słowem, które mówi patrzcie to, co jest w górze, to, co jest tak. na niebie, a nie w dół, to, co tak. jest na ziemi, nie? Yy, więc to jest patrzenie na Boże sprawy, nie patrzenie yy, w górę. Tak. To jest, no, to, to, to, to, to tak jak mówisz, że ty ten może fizycznie możesz opracować patrzenie, patrzeniem się w górę, nie? W prośbach o miłosierdzie, czyli Góra. dla mnie miłosierdzie to może być też łaska. Tak? Prośba o miłosierdzie, łaska, czyli... E, jakby żeby Bóg przez pryzmat łaski Tak, okazał te miłosierdzie. W poście oczywiście ważnym elementem był zaś post. I we włosienicy i popiele. Czyli nie dość, że on był w takiej udręce takiej fizycznej podczas tego postu, fizycznej jeszcze z drugiej strony, na ciele, na zewnątrz, czyli i wewnątrz, i na zewnątrz, to w tym wszystkim szuka oblicze Pana, szukał Go w modlitwie. I teraz, jak on się modli, to on pierwsze, co on wyznaje, on przeprasza. Pani bie, y, mówi Boże, wielki wzbudzający lęk dochowujący przymierza tak, tak, tak, tak, tak zgrzeszyliśmy zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy czyli tutaj widać coś taką postawę w trakcie tego postu, bo myślę, że to jest ciekawe popatrzeć na to, jak ci mężowie y, Boży, jak y, przede wszystkim ci tak Daniel, czy też inni a, którzy naprawdę odnosili wielkie sukcesy w Panu, jak oni się modlili, jakie one, jak, jakie one, oni mieli relacje z Bogiem, jak podchodzili do tego. Czyli tutaj On przepraszał za innych, modląc się on, tak. on, on, zaczął przeprosinami za innych. Postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się, czyli wyznaję, wyznaję i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw, nie słuchaliśmy. Y, y, y, nie słuchaliśmy proroków, tak Królów i tak dalej, po Twojej stronie jest prawo, czyli Panie, nasza wina, Ty masz rację, po Twojej stronie jest sprawiedliwość. A nam, jak jest to w tym dniu, wstyd, tak, wstyd okrywa twarz um, bliskimi dalekimi, po których, po których rozpro, rozproszyłeś ich z powodu niewierności, czyli zaś wyznają, nie byli niewierni, dlatego rozprosiłeś. A, jakie się dopuścili. Jachwe, wstyd, ponownie wstyd okrywa. Tak? Czyli tak by on mówi, że... Inaczej mówiąc, tak by parafrazując, hańba, hańba przeciwko nam za to, co my zrobiliśmy. Ale zauważ, że jest grzeszenie przeciwko Bogu, ale też i przeciwko człowiekowi, przeciwko Mojżeszowi grzeszyli. Przeciwko gdzie? sługi Bożemu, no w jedenastym, nie? Wydkroła nas trąbowa i przy... Przysięga zapisana w prawie Mojżesza, sługi Boże, gdyż zgrzeszyliśmy przeciwko niemu. Przepraszam, jaki to był werset? No. W U mnie wy? Wygląda. Aha, okay. Że przeciwko Mojżeszowi też zgrzeszyli, nie tylko przeciwko Bogu, nie? Okej. Okay. Naszego Boga jest miłosierdzie przebaczenie. Okej, okay. już Nie duszę do tego. Tak, tak. I całe zdaje przykroszę twoje prawo i odwrócił się, aby nie słuchać twojego głosu, do tego. Y, wylała się na nas krątwa i y, przysięga zapisana w prawie Mojżesza, sługi Boże, Bożego, gdyż zgrzeszyliśmy zgrz przeciwko niemu. No. Nie, to dzieło prawo, nie o Mojżesza. Nie, nie wiem, właśnie tak się to zastanawiam, czy przeciwko... Pop... Popatrzcie, jest napisane, czy są zapisane w prawie Mojżesza, sługi Boga i masz kropkę. Zgrzeszyli bowiem przeciwko niemu, przeciwko prawo? No tak, no spyczkę. nie odbyła A, okay. Na samym kąt no. prawa jest opisane, nie? Jest góra błogosławieństwa i góra przekleństwa. Okej. Okay. Chcecie stosować się do mojego prawa, bo mówię, takie, takie błogosławieństwa hmm. będziecie mieli. Hmm. Nie będziecie tego przestrzegać, to takie, takie, takie. przykleństwa was dosięgną, nie jak to się zdarzyło. Okay. No, tak, dobrze założyłeś, Piotrze. No. Ale jak mówiłeś, tak już od tego mojżesza mm -hmm. znakującym tego co na to oszu mówiłeś. Tak. E, Stoję się z piątego, z 5. Błogosławieni, e, świadomi swojej nędzy, gdyż do nich na, należy królestwo niebiańskie, nie? Że to jest bardzo jakby taki moc. I to jest pierwszy podpięt e, słonek nakazania na burzę, nie? Mogę... jak Pierwszy? Co wiecie, bo ja może teraz... O, tak. Szczęśliwi świadomi swojej nędzy, gdyż ich jest królestwo niebiańskie. Nie? Więc, jakby to jest ten jego pierwszy punkt, nie? Czyli to, co ty mówisz, on był świadomy, jakby swojej nędzy, ale też nędzy ludu Bożego, nie? I to jest, jakby, nie? Bo niesamowite, że on nie myśli tylko o sobie, ale jak tak kitałeś z dobrze chwilą, że on, jakby mówił w imieniu ludu Bożego mu chodziło jakby bo, no, o szersze. Tak. I wiecie, co mi teraz przyszło, takie objawienie. I tutaj on był, w tym momencie, jak on się modlił, był krok dalej od Eliasza. Dlatego, bo jak Bóg się go zapytał, Eliaszu, co ty robisz, albo gdzie ty jesteś, tak? Chyba, co ty robisz. Tak. To wtedy Eliasz powiedział, no Panie, sam e, zostałem, sam zostałem są, chcą mnie zabić, jest... przeciwko, przeciwko mnie są i po prostu zaczął wy, wyrzucać Bogu i narzekać Mu co co się nie stało i to i tamto, tak? To jakby całkowicie jakby próbował zrzucić albo odwrócić mm, odwrócić uwagę od, od tak, tak naprawdę swojego nieprawidłowego podejścia w cudzysłowie zamydlić Bogu oczy tak? Mm -hmm. Bo mógł powiedzieć, no Panie no stchórzyłem, tak? nie nie uwierzyłem, przestraszyłem się, tak, nie uwierzyłem Tobie, bo, bo jak już taki cud ogień z nieba spadł i wybili wszystkich tych od Bala, tych proroków, tak? pseudo-proroków, jak oni ich wszystkich powibiali, no to Bóg mógłby też i więcej uczynić, tak? Ale no, no, stchórzy był przerażony po prostu, ale on zwraca uwagę na coś innego, a Daniel nie robi tego. On od razu rzuca karty na stół i mówi, panie, stawiam sobie wszystko otwarte. Nie ukrywam przed Tobą nic. Ja nawet przepraszam Ciebie za lud, bo nawet lud grzeszy cały i ty to widzisz, panie. On nie ukrywa niczego. On się nawet z tym ludem. On się utożsamia z tym ludem. Tak. A, panie, wstyd okrywa twarz nam. Nam. A no. I on się czuje jedno z tym ludem. Tak. Tak. Ciekawe to jest w ogóle napisane, my jednak nie błagaliśmy Pana, naszego Boga o to, abyśmy mogli odwrócić się od naszych nieprawości. Już nie mówię o same odwrócenie się, ale nawet proszenie o to, o taką możliwość, żeby Bóg w tym pomógł mi je, Tak. że czy ty czynisz nieprawość czy w ogóle modlisz się i wołasz do Boga, żeby On ci pomógł się odwrócić. tak ja od ósmego jeszcze tutaj przeczytam. Wstyd, tak? Czyli on wiedział, że oni... Że to jest wstyd po prostu, co się wydarzyło. Jak oni po prostu mogli tak upaść. I wiecie co? To mówi Daniel, który miał takie um, życie godne naśladowania. Był takim złotym, złotym wzo wzorem dla innych. Bo jest mnóstwo historii też o Danielu, jakie on miał podejście i zachowanie i też przede wszystkim wobec Boga i to On mówi nam także jak to było w kontekście? że tak jakby um, który nam dał przez swoje sługi tak jak tutaj czytamy od dziesiątego i nie słuchaliśmy głosu Jachwa. Nie słuchaliśmy. Nie słuchaliśmy. Jakie to jest twarde. Nie słuchaliśmy. On mógł powiedzieć, twój lud nie słuchał. Ale ty wiesz, Panie, że jestem czysty przed Tobą. jestem sprawiedliwy. On brał odpowiedzialność. To, co powinien pasterz zrobić. On miał serce pasterza. On miał serce pasterza, bo on brał odpowiedzialność za wszystko. On nie patrzył na siebie egoistycznie, mhm. nie patrzył egoistycznie mhm. i stawiał siebie w takim czystym świetle, tylko on brał odpowiedzialność. On był z tym całym ludem w tym utrapieniu, w tych, w tych grzechach, w tym brudzie. On w tym był. On mówił wstyd nad nami. Mhm. Czyli to jest... On się sam wstydził za nich, dlatego też przepraszał za nich. Ale patrz, to jest coś co jest związane z autorytem duchowym. Jak pan autorytet w duchu, no. przez co on czuł zobowiązanie nad całym narodem. Tak. Nie? Czyli, jakby po prostu jesteś generałem i masz odpowiedzialność za całą, podległą tobie armię. Nie? Tak, tak. Czyli ten autorytet w duchu. Nie był sobie tam tak, o wiesz, yy, zwykłym tam, wiesz, no tym tylko był yy, osobą, która miała ten autorytet, była świadoma i przez to przeszła tę odpowiedzialność za to, nie? Tak. No bo u no, normalny człowiek weźmie taką, wiesz, tak, tak stanie w ten sposób, żeby wziąć odpowiedzialność za mm. yy, naród cały, nie? Za całą Polskę, jakim ty musisz być Mod, Znaczy, okej, okay, modlić się, ale żeby... Bo ja tak pokutować i za cały naród i żeby to przyniosło efekt. Mhm. Ja uważam, tak. że my to możemy robić, ponieważ tak. mamy Ducha Bożego. Oczywiście Jezus jak? to zrobił. I on Amen. się stawił za nas. I On się wstawia dzisiaj. No, my, my mamy tylko Jezusa, nie więc My no. mamy o wiele łatwiej i mamy tak. autorytet ponad no. wszelki autorytet. I to jest imię Jezus. Tak. I, I to jest jakby bardzo mocne, nie? A Daniel miał wizję, bo przecież to, e, to... jest e, dalej napisane, że kogo oczekujemy, czyli wiedział o Mesjaszu, który dopiero przyjdzie. Więc o ile jemu było trudniej, my Mesjasza już mamy i znamy. Tak. A on go oczekiwał z pismu nie? I on wierzył w to, on miał mega wiarę hmm. i przy, był takim... E, tak, nie wiem, czy dobrze mówię, bo mogę się mylić. Był tak jakby Janem Chrzcicielem przed Jezusem, nie? Ta Dla tamtych Żydów w tamtych czasach. Nie? Przygotowywał ludzi. Mhm. Mm Gdy powiedziałeś, że On wierzył, mm -hmm. z czego się ta wiara brała? On znał Boga. Znał. On znał Go. Bo potem jak czytamy w ósmym, że e, zgrzesziliśmy przeciwko Tobie, Lecz u Pana Naszego Boga jest miłosierdzie i przebaczenie. On wiedział, że tak jest. Amen. Gdy zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu, nie słuchaliśmy głosu Jakby, naszego Boga, aby postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi poroków. Czyli On tutaj mówi, że w Nim jest miłosierdzie. On w tak by wśród tej takiej rozpaczy, prawie że bez nadziei bym powiedział, i tej hańby po prostu, która została, który lud Izrael ściągnął na siebie, on miał tą nadzieję i wiarę, bo on wiedział, mm. on znał swojego Boga, że on jest miłosierny i on przebacza. Bardzo mocno to do mnie mówi w kontekście jakby, słuchajcie, kościoła, nie? Bo bardzo mm -hmm. często jakby jest tak, że Fabian mm, ja bardzo mocno, kiedyś na szkole u nas powiedział coś takiego, że yy, jak się macie nie? i ludzie mówią, no dobrze, to on mówi, dobrze, to przejadę się do waszych kościołów i zobaczę, jak wasze relacje z braćmi. I nagle wszyscy zamilkli. Nie? Ale jakby, i zobaczcie, bardzo mocno to do mnie mówi, patrzcie, Daniel znał Boga i Bóg go kierował. Nie e, izolując się, nie e, stawa, stając wyżej braci, tylko kierował go, uniżając się i wstawiając się za nimi. I Daniel to robił, dlatego miał dobrą postawę, poznał bo Boga. Czyli nie da się mieć dobrej postawy, nie da się jakby wstawiać się i widzieć pewnych rzeczy, też nie znając Boga i nie mając z Nim relacji. E, jakby nie, nie modlić się bez tego jakby poznania, nie? I jakby bardzo mocno przed chwilą to mnie jak do, dożyło, nie? No nie to w tym samym momencie... E, też dzisiaj o tym no? Co, to co mówisz? Jak mi pokazało to, e, właśnie w kontekście Kościoła, wam sprycie, e, modlitwy za Kościół. Że kiedy nawet, bo to jest, naród nawet nie wołał, nie modlił się o, tak, o to, żeby móc się e, pamiętać. On się wstawia. Tak. Czyli jeśli e, w Kościele jest coś, kto nie ma się jakby, nie woła nawet, żeby się upamiętać, to my, Możemy stanąć w tym miejscu, żeby wołać o to. Ciekawe, no to jest rozumieć, czy możemy jakby mm, nie wiem, po, pokutować y, y, za kościół, za braci, y, żeby przyszło do nich pamiętanie, żeby Bóg y, się ulitował w ten sposób, wstawiać się, nie? Mm. Tak samo jak jest ciało po prostu i też modlimy się o całą eklezję, abyśmy chodzili w duchu i w prawdzie i to, to jest jakby się to samo, Że właśnie wstawiamy się za, za, za każdym członkiem mm. i wołamy, nie? Po prostu, żeby te drogi były objawione i żeby nie było powiadomione z farów, tylko żeby była dojrzałość. Tak, tak. Nie ma tu tego, że no zasłużyli sobie, nie? w ogóle staje przeciwko temu, nie? Może odpowiedzią będzie od 17 wersetu, gdzie czytamy Teraz zaś, Boże Nasz, wysłuchaj modlitwy Twojego sługi, jego błagań i rozjaśnij swoje oblicze nad świątynią, która leży zniszczona ze względu na Ciebie, Panie, jakoń mój Boże, swego ucha i wysłuchał. Jakie to jest błaganie, nie? Otwórz swoje oczy i zobacz nasze spustoszenie i miasto nad którym wzywano Twego imienia, albowiem nie na podstawie naszej sprawiedliwości zanosimy swe modlitwy przed Ciebie, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie. Usłysz Panie. I to jest kwintesencja całej modlitwy, nie? Mhm. On najpierw się ukorzył, przedstawił siebie w tym narodzie też, Ta. po to, żeby błagać potem, nie? I wywyższyć im Boże a mi tym wszystkim przyszło, że przyjeżdżą, a co Jezus zrobił? On się dokładnie. wstawia za nami. Tak, taki tak ustaw... pierwszy odzór, nie? Za, każdy, za ka, e, każdym z nas się wstawia. To co ona i niektórzy właśnie mężowie Boży robili e, w danej sytuacji za dany lud, to Jezus to robi dokładnie za nami. No właśnie, i to jest pytanie, czy my powinniśmy e, teraz e, tak jak Daniel robić? Czy to nie robi Jezus? Czasem, żebyśmy nie próbowali e, robić e, tego, co e, robi Jezus przed ojcem, że on się wstawia, nie? A co powinien robić ojciec, rodziny? Wstawiać się za tę rodzinę. Usłysz tak, ale nie, nie, chodzi mi, bo chodzi mi w kontekście tego, co, y, co Jezus. Orbie, nie? On to robi, y, bo to Jezus jeszcze tego nie zrobił, nie? Teraz Jezus jest naszym wstawnikiem. Hmm. Nie wiem, takie przykreślenie, żeby się nad tym po prostu, wiesz, zastanowić, nie? No bo żebyśmy czasem też nie wchodzili w kompetencje Jezusa, nie? Tutaj, tutaj werset, ja wiem, werset, nie wiem, zastanowić się nad tym. Nie mówię, że tak musi być, ale takie tak, tak mi przychodzi pytanie. Ale jest werset, módlcie się, się jedzie za drugich, nie? I jakby. To... Myślę też. Na przykład? Bo przypo... no? przypomniałem, że ktoś z tym kiedyś ten. E, Reinhardt. Nie, Hitler. Coś takiego bo wiedział, że nie znaje służby wstawniczej, bo Jezus jest wstawnikiem przed Ojcem, nie? Dużo problemów z tego. No, dużo problemów z tego wynikło. A ja myślałem, ale. o co mu, a ja, a mi pierwsze przyszło, ale o co mu chodziło, nie? Dlaczego tak powiedział? Bo zazwyczaj w, z niedomówień y, wynikają jakieś problemy, nie? I pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to ko, o, ko, to, co robi Jezus, że kompetencje, nie? Zgodę. Aha. jedna jaka jedna myśl, Ciebie. żeby, żeby bo... nad tym się też e, myśleć zastanawiać, bo oczywiście wstawiamy, modlimy się jedni za drugich, jest to napisane, nie? Ale jest robi coś innego, i żeby w to nie wchodzić. Nie wiem, y, A nie ma co i jak. Że nie wiem czy ja, ale chodzi mi o to, żeby tego, mm, tak. mam pytania, nie? Żeby o tym... parę punktu, na naprawdę. No. no. Nie po, jeszcze nawet o tym nie, w taki sposób nie No Nawet dziewiętnasty werset chyba coś rozjaśni. Usłysz Panie, odpuść Panie. Panie, miej na uwadze i działaj niezłocznie, przez wzgląd na siebie samego, mój Boże, bo Twojego imienia wzywano nad Twym miastem i nad Twym narodem. Mm. On wie, że ona, ten naród reprezentuje samego Boga Żywego I... niesamowita w ogóle świadomość tożsamości mm -hmm. i dzieła, które Bóg uczynił, nie? Jest to coś niesamowitego, nie? Myślę o Nim i mam miliony myśli teraz o Nehemiaszu, o Jeremiaszu, jakby o Zaszu, mnóstwo i było, ale to jest wszystko ten, ta sama postawa. Mm. Jakby totalnej ofiarnej miłości za lud Boży, nie? Mm. Jakby... Ale w ogóle... I oni mieli tylko Stary Testament. I I tak. O, tak. Tak. Tak. Mieli... tak. tak. Amen. byli to Zmieli... to nam nowe... Boga przez Stary No. To jest no. Przez nowe. po prostu, nie? No. A ten, a w ogóle, jak Mojżesz, to, to, to jego postawa, kiedy Bóg, Bóg mu powiedział, rozumiesz? Bóg ci mówi, odczuj się, zniszczy ten naród, nie? Hmm. No Bóg ci powiedział, dobrze Boże, tak powiedziałeś, nie? Rozumiesz? A on mówi, nie. Przeciwstawia się Bogu, nie? I, i, co, i co on tam używa? Nie, bo co powiadam narody na ciebie, że co ty wyprowadziłeś swój lud, a później go wygubiłeś na pustyni? Jakby użył e, tak, osoby Boga, nie? Ja myślę, że on się ty... nawet nie przeciwstawiał, tylko on tak dobrze znał Boga. Mm. On go, wiecie, to jest jak przychodzicie do taty, nie? Tata jest zły na twojego brata, nie? Ale to przecież w końcu mój Cześcioł e, przychodzi tak do Jezusa. No, ale Jezus się tego, na rybisza. Nie? On nie chciał, nie? I to jest Jak po prostu... Ty to jest taki to test jest dla... I ratujesz duchę, nie? Test, e, test dla A. Mojżesza, też test e, pokory, miłości, wychy. No bo A. z ciebie, oni tacy są z ciebie, więc rozumiesz? On miał już ich dosyć, ciągle miał z nimi problemy, Mojżesz, nie? Ale jednak miał miłość, znał Boga, nie? I bo sobie, ty jesteś w takiej, wyobraź sobie w ogóle być w takiej sytuacji, to całe twoje życie, to wszystko, nie? I przychodzisz do tego, Bóg i ci mówi coś takiego, nie? I co ty zrobisz? I, mi, i te, te sytuacje bardzo mi zawsze y, pomagają w tym, jeśli przychodzi jakieś słowo od Boga, nie? I Bóg coś mówi, jedno to jest od Boga, y, to... Ja mam zawsze pytanie, ale o co Bogu chodzi? Czy on przyszedł powiedzieć mi, że mam to zrobić? Czy, czy mam się zastanowić, o co chodzi, nie? Tak jak do Mojżesza. I jest wiele takich sytuacji. Bóg coś przychodzi i coś mówi, nie? Mhm. A Jezus jakby nie wykonał polecenia, tylko odpowiednio zareagował, nie? I o to chodzi, to co Bóg do mnie mówi, czy ja mam y, zrobić, czy mam od Literalnie to, co powiedział, czy ja mam odpowiednio zareagować. Ale jeśli ja nie znam Boga, nie znam miłości, nie zareaguję prawidłowo. Mm -hmm. Nie mam relacji. Z... Nie wiem, jaki on jest. Bo jeśli widzę Boga groźnego, surowego, a nie tego, który jest miłością, który przebacza, to bym tak nie To moje rzecz by tak nie zareagował, nie? Bo znał Boga. Wiedział, że jest dobry. Nie, odłóż, w tym jedenastym razie czytamy, że cały Izrael przekroczył twoje, on mówi, że cały Izrael przekroczył twoje prawo, odwrócił się, czyli on się też utożsamiał z ludem Izrael, Izraelem, i odwrócił się, aby nie słuchać twojego głosu, czyli to już nawet nie chodziło o te przekraczanie e, przekazań, tak, te przewinienia Izraela, bo to już było bardzo takie... Pra pod prawem, tak? Przekraczania jakiegoś prawa, jakichś przekazań, ale on tutaj mówi to, co się tyczy też nas w Nowym Przymierzu. Nie, aby nie słuchać Twojego głosu. Bo oni też mieli coś takiego, że raz na tydzień słuchali całego prawa. Znaczy na wielkie święto, ale co sobotę mieli czytanie, może nie całego, ale czytali. Co jest to jest coś, możesz tutaj usiąść i słuchać słowa. Tak. Ale twoje serce w ogóle będzie w innym miejscu, nie? Tak. To jest właśnie tego rodzaju, że nie słuchasz, nie chcesz słyszeć co on mówi, nie? Ty mm. mógł mógł swoje, ja sam robił swoje i tyle, nie? Tak. Tego ja, rodzaju, wystawy. Ja sobie pozwolę poszerzyć tutaj te ujęcie tego, bo jak, naj, tak, jak najbardziej, bardzo, bardzo fajnie, że to zauważył, Ja o nie wiedziałem, a może po prostu mi to nie przyszło do mowa, ale nie, nie, w ogóle nie, nie myślałem o tym, że e, odwrócenie się od tego, żeby nie słuchać, jakby... Na, że mogło oznaczać, że faktycznie, do, w dosłownym sensie, jak było czytane Słowo Boże, że tego nie chcieli słuchać ale wierzę też to, że pośród nich ci prorocy, o których Bóg być może mówił a wierzę, że nie, było tylko, nie byli to, tylko prorocy jak e, Jezajasz, Nehemia i inni na pewno byli też inni, ale oni na, e, też musieli się dopuszczać grzechów i nie słuchać tego, co Bóg do nich mówi i mydlić ludziom po prostu mhm. oczy przez to i to tak często czytamy, będzie dobrze, będzie dobrze. Mhm. Mhm. Tak? Dla... Dlatego wylała się na nas klątwa i przysięga zapisana w prawie Mojżesza sługi Bożego. Mhm. Czyli przez to, że oni nie słuchali głosu Boga, wylała się klątwa. I przysięga zapisanego prawa Mojżeszowego. Jezus a mówi, nie? Abyśmy byli wykonawcami. A nie tylko słuchaczami. Nie? To jest jakby. Bardzo... A co jeśli. A co jeśli my I... nie słuchamy głosu Bożego? Nie. Hmm. Czy to ma zastosowanie w dzisiejszym czasie? No oczywiście. Oczywiście. Oczywiście, nawet, żeby jest nawet coś takiego, żeby po prostu wołać o to, żeby żebyś mógł zobaczyć, żebyś mógł się opamiętać, nie? Bo w tej nie ma nawet wołania, ale też tak jak mówi, że są ci prorocy, którzy mówią, że, że, że tak typowe pokój bezpieczeństwo, nie? Że jest dobrze zamiast korykować, zamiast napominać, nie? Mm. Mówili to, co ucho chce, nie? I.. Tak jak się dzisiaj dzieje, nie? Zresztą ta, ta hiperłaska, czy po prostu e, banie się, że ludzie sobie się obrażą że ludzie pójdą, odejdą z kościoła, nie? Mm. krzywdzi się ich w ten sposób, nie? Bo się ich okłamuje. Mm. I to jest. Do, i może doprowadzić się do takiego, do takiego stanu, jakby był tu Izrael. Tak. Ja, Kończył ja, cały, nie? Ja bym chciał tylko jeszcze tylko dokończyć to, myśl ze na mm. czas dwunastek jakby czytamy tutaj tak, że to przekroczyli, gdyż zgrzeszyliśmy przeciwko niemu, czyli zaś taka postawa, że zgrzeszyliśmy, spełnił swoje i spełnił swoje słowa, które wypowiedział przeciwko nam, tak? Przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że sprowadzi na nas wielkie nieszczęście. A gdyż po nie nie wydarzyło się to, co wydarzyło się w Jerozolimie. Mm. Jak zostało napisane w prawie Mojżesza, spadło na nas całe to nieszczęście, a my nie ubłagaliśmy, ubłagaliśmy oblicza Jahwe, Czyli to, co w Ezrašu czytaliśmy, że wybłagaliśmy u Boga to, to tutaj on mówi dosłownie, a my nie ubłagaliśmy, oblicza Jahwe naszego Boga, przez odwrócenie się od naszych win. Czyli inaczej można też wstawić słowo grzechów, tak? Oni tak. byli winni ze względu na grzech. A oni się nie odwrócili od tego. Win i przez wnikliwe poznanie twojej prawdy. ze Tak, i to jest. Patrz, i to też.. Yy, to też jest w kwestii tego, co mówiłaś o yy, bracie, który no któremu była powiedziana prawda, nie? Że on chce się odwrócić od swojej win i wnikliwie poznać prawdę, nie? Tak. Nie? Czy ty chcesz? czy ci się to podoba, czy ci jest wygodnie, czy nie, ale czy chcesz się pamiętać i powstać, poznać naprawdę, yy, jaka jest prawda, czyli poznać Jezusa, Jezus jest prawdą, nie? To jest też ciekawe, bo co to oznacza dla nas, że my nie mamy czytać Biblii jako książkę, że czytamy, o fajnie, dzisiaj zaliczyłem cały jeden rozdział, dobrze mi idzie, tylko wnikliwie, poprzez wnikanie ze zrozumieniem, w Twoją prawdę. Czy on w ogóle już całkowicie to zrozumienie jego, że całe słowo jest prawdą, doskonałą. Tak by nie widać tutaj żadnej wątpliwości u Daniela. I to jakby on mówiąc to on sam musiał w taki sposób działać. On nie mógłby tego powiedzieć jeśli by sam nie modlił, nie wnikał w słowo ze zrozumieniem. A ja zadaję pytanie, a kto mu dał te zrozumienie? On wnikliwie poznał Boga, dlatego był w stanie to zrobić. On wnikliwie poznał tą prawdę. No, ale dlatego musiał wstaję. jakby wnikać no. w to. Ja no to... Bo ja mam tłumaczenie, że i poprzez wnikanie ze zrozumieniem w Twoją prawdę. Aha, Tak, jeśli masz nawet. Tak, czyli on musiał wnikać ze zrozumieniem, a ja sobie zadaję pytanie, to kto mu dał to zrozumienie, tak? Mhm. On normalnie miał Ducha Świętego bo to był prorok, tak? On miał Ducha Świętego, czyli on miał zrozumienie. My mamy Ducha Świętego, mamy zrozumienie. Musimy, możemy Ducha Świętego prosić o to, żeby nam dało zrozumienie, jeśli czegoś nie rozumiemy. I potem też, kochani, po tym obozie, na którym wielu z nas było, ja zdaję sobie sprawę z tego, że my możemy Ducha Świętego o cokolwiek poprosić. Bo Duch Święty daje nam jakiś obraz, jakieś objawienie, jakieś słowo. To my najlepszą rzeczą, co możemy zrobić to wnikać w to, i powiedz, Panie, Duchu Święty, co masz na myśli z tym? A powiedziałyśmy teraz takie takie dziwne słowa do tej siostry, do tego brata. A co masz z tym na myśli? Czy mam to powiedzieć? I przez to Duch Święty odpowiada, On nas uczy i my nabywamy tego zrozumienia, o którym Daniel pisze. Nabywa... W tysiąc się nie może. Nabywając znajomości Twojej prawdy. Mhm. Mhm. Dlatego ja to dopilnował nieszczęścia sprowadził je na nas, hmm. tak? Ponieważ sprawiedliwy jest Jachwe. Czyli to było sprawiedliwe. On uznał, a Daniel to uznał, że to było sprawiedliwe. To, co się wydarzyło, te całe kląt ta całe klątwa, która spadła na lud, to było sprawiedliwe, tylko sprawiedliwe. A sprawiedliwy jest Jachwe nasz Bóg we wszystkich swoich dziełach, których dokonał, ale my nie słuchaliśmy Jego głosu, czyli zaś to, co na początku powiedział. Lecz teraz, Panie Boże, nas, które wyprowadziły swój lud, i eee, uczyniłeś to wszystko. Słyszyliśmy, postąpiliśmy bezbożnie. Panie, według wszelkiej Twojej sprawiedliwości niech odwróci się, prosimy Twój gniew. Twoje wzburzenie, tak, od Twojego miasta trochę teraz to przelatujesz yy, bardziej. Yy, od Twojej Świętej Góry. Z powodu naszych grzechów, jeśli coś ciekawego wyłapiecie, to dawajcie. Dobrze? Okej, okay, to lepiej. Ja się cały czas zatrzymuję, hamuję. Dobra. Może nie byśmy naszym panem. Nie musimy patrzeć. Nie musimy patrzeć. jest z powodu naszych, już się Nie musimy patrzeć. Nie musimy patrzeć. Nie musimy naszych Nie musimy patrzeć. Nie musimy tym ludem została wydana tak, te, no okay. teraz sobie Boże nas modlitwy Twojego sługi, tak, wysłuchaj. Czyli teraz jeszcze raz prosi, wysłuchaj modlitwy Twojego sługi, Jego prośby, miłosierdzie i rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją e, doszczętnie zniszczoną świątynią. Mm. Ze względu na siebie samego, Panie. Wiecie, y, pisze, że my jesteśmy świątyną, świątynią ducha świętego. No. się to uh, On nie mówi o budynku, On mówi o ludziach. I On tutaj mówi rozjaśni swoje oblicze, czyli może nie widzimy zawsze Pana, tak, Jego oblicze w wyraźny sposób. Ale On zawsze jest. Amen. Ale On zawsze jest. Amen. On zawsze jest. Ale On jeszcze raz prosi. Ja myślę, że to jest też coś, co my możemy też przyłożyć na nasze modlitwie, żeby prosić o to, żeby On rozjaśnił. Żeby on nam deklarował rzeczy. wyrozjaśnił swoje oblicz, żebyśmy go mogli widzieć twarzą w twarz. Amen. Patrz na swoją doszczętnie zniszczoną świątynią. Czyli tak naprawdę był obraz mhm. ludu Izraela w tym. Nie? To był obraz ludu Izraela, jego świątynia. Mhm. Czyli on cały lud brał jako zniszczoną doszczętnie świątynię ze względu na siebie samego Panie. Słowa Mojżesza. Możesz tutaj tak mówię. A Ale... powiem, Boże, mój swojego ucha i usłysz, Ale... tak? E, jak mi to przychodzi, jeśli my się modlimy, wołam do Boga, to nie ze względu na nas w ogóle jakkolwiek, tylko wyłącznie ze względu na Niego. Nie, Panie, bo ja się modlę, tylko ze względu na Ciebie. On zresztą, względu nie z, z, ze względu na cokolwiek, inny, tylko na na Boga, na Jego Wielkie Miłosierdzie, nie? Ze względu na to, jaki jest Bóg. Jeśli wołam do Niego, jeśli Go coś, coś proszę, to ze względu na Niego, jaki On jest. Ale też muszę Go znać, żeby widzieć, jaki On jest, żeby się móc na to powołać. Nie ze względu na siebie, bo ja cierpię, bo mi jest źle. Nie, bo ludzie cierpią w ogóle, tak? Bo jest źle. Tak? Tylko ze względu na samego Boga danie się, się tak modlił i powiedział, Panie, co, co Ci po tym, jak wrogowie mi dopadną i zniszczą? Co będziesz z tego miał, jeśli Twój sługa zginie? danie się... Y, Dawid, przepraszam, Dawid się też tak modlił. No, ty... Nakłoń Boże mój swego ucha i usłysz. Otwórz swoje oczy i spójrz na nasze zniszczenia i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem. Bóg wszystko widzi, wszystko słyszy, ale da Daniel jeszcze raz moje Panie, spójrz na to. Popatrz, on traktuje go jak prawdziwą osobę. On nie traktuje go jak jakąś wyższą instancję, która wie wszystko lepiej. Która... Przecież on i tak wszystko wie. No. Pomodliście się pięć minut, no Panie, ale Ty i tak już znasz wszystkie moje myśli i słowa, które chcę wypowiedzieć. To po co jeszcze mam się dłużej modlić? Nie? Ja nie kiedyś kiedyś jeszcze tak myślałem. I on traktuje go jak prawdziwą osobę. To bardzo często właśnie widać w tym wszystkim. Usłysz. Swojego ucha, nakłoń ucho i usłysz. Otwórz swoje oczy, tak jakby Bóg miał zamknięte oczy. Otwórz. Gdyż nie ze względu na naszą sprawiedliwość składamy nasze prośby o miłosierdzie przez Twoje oblicze, lecz ze względu na Twoje wielkie miłosierdzie. O Panie usłysz, o Panie odpuść. O Panie, dostrzesz i spraw. Nie zwlekaj przez, przez, y, przez y, wzgląd na siebie, mój Boże. Czyli zaś ta y, powołanie się na Boga. Po twoim, bo twoi, Twoim imieniem na, y, nazwane jest to Twoje miasto i Twój lud. I teraz kończąc, a gdy jeszcze mówiłem i modliłem się i wyznawałem mój grzech i oraz grzech Mojego ludu, to tutaj mamy to Natalia, że to jest, on nazywa to jego lud, mój to, lud. mojego kościoła. I za, zanosiłem błaganie przed oblicze Jahwe, już tak często to czytaliśmy, mojego Boga za święto, e, za świętą górę mojego Boga. Gdy więc jeszcze mówiłem i w modlitwie, ta postać Gabry, którą zobaczyłem w widze, e, widzeniu na początku, ponaglona w locie dotarła do mnie mniej więcej w czasie ofiary wieczornej. Wyjaśnił mi on i powiedział Danielu, wyszedłem teraz, aby dać Ci jasne zrozumienie. Na początku Twej prośby o miłosierdzie wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby oznajmić Ci je, gdyż jesteś drugocennym skarbem. Czyli co tutaj pisze? Na początku Twej prośby jakoś zaczął prosić. My niekiedy, niekiedy nawet nie wiemy, co się dzieje w sferze duchowej. My przystępujemy do modlitwy a tam i, się... i rezygnujemy. A wygląda to, że on mógł już... się modlić cały dzień, od rana. I do wieczorem do niego przyszedł anioł. Nie? Bo jest, że y, w czasie o, o wieczornej ofiary. Tak. Nie? Więc to nie było nie... pięć minut modlitwy. Ależ on nawet nie wie, które to, to jest powiedziane, że on myśli, że to było w czasie wieczornej ofiary. Przynajmniej tak jest w BG. Jak pamiętam. Że tam był... Mniej więcej w czasie ofiary no, wieczornej. Nie? Że on nawet nie był, nie był świadomy, jak długo to mówił. Ale został. Ponagl... W ogóle Anioł został ponaglony, nie, Gabriel. To tak. jest ciekawe. Czyli tutaj mamy ten aspekt tego, że on już na Prząc... początku modlitwy, on wys, um, wyszedł, aby dać mu jasne zrozumienie. Jak on um, prosił o miłosierdzie, to już wyszło te słowo. Czyli On zaczął miłosierdziu. Miał jeszcze tyle słów, ale już wtedy wyszło te słowo od Pana. pan już mnie A ja przyszedłem, aby znajmieć Ci je, gdyż jesteś drogocennym skarbem. Oj, i jak Bóg musi na nas patrzeć. W tysiąc latce jest napisane, ty jesteś bowiem mężem umiłowanym. I tu mi trochę na mieśń przyszło, jak Bóg mówi po chrzcie Jezusa. To jest mój syn umiłowany. Nie? Tak. Jakie podobieństwo. Tak. jest te słowo i rozważ to widzenie. A patrz, czekaj. Ale w ogóle zobaczcie, na, na, na, w pierwszym na początku mówię, skąd to się wszystko wyszło. Bo o, on dostrzegł w słowie Pana, że u Min w pierwszym ro... zwróciłem uwagę, że w księgach podana jest liczba lat, które zgodnie ze słowem Pana, do proroka Jeremiasza miały upłynąć nad ruinami Jerozolimy chodziło o 70 lat. Zwróciłem się więc z tym do Boga i zaczął. Coś musiało, musiało się dopełnić e, 70 lat. Z, on zbadał to i zobaczył i przez to zaczął wołać do Pana. Mm. Się, dlaczego on to zaczął w ogóle robić, nie? skąd to się wzięło? I tutaj widać, że gdy Daniel... jakby To było też elementem. Gdy pości i modlił się o swój lud, odpowiedź od Boga poprzez anioła Gabriela przyszła natychmiast. Natychmiast to przyszło. I sam anioł się... I to nie tylko jakiś anioł. Tylko... E, anioł. Gabriel się pojawił. I to jest po prostu niesamowite, jakie... Jaką danie tutaj miał postawę w tej całej modlitwie, jako pasterz mm, dla tego całego ludu, jakich słów, jakich w modlitwie, jakich on używał, myślę, że możemy się dużo nauczyć i też postawy tej pokornej, brania odpowiedzialności w poście i w totalnym uniżeniu. Mm. Amen. Mm -hmm.